Subiektywny podcast sportowy Już nagrywamy 145 145 odcinek subiektywnego podcastu sportowego Od wielu yy, lat od, ten nie od wielu odcinków jedyny. Po raz pierwszy nagrany Nie w ten sposób, że jest cicha pęk że są nagrywany dotychczas, żeby po prostu kolega słowa. Ernest Redaktor włączał przyciski i my nie wiedzieliśmy na początku, no, że się a nagrywa. Dzisiaj to akurat szkoda, że nie włączy. Wiecie, Zawsze wiecie, wtedy że... Redaktor gdzieś <laughs> miał okazję się błysnąć. <grym> błysnąć. No powiedzmy błysnąć. No. No, w radiu no. błysnąć jest nie najlepszym słowem. Znaczy tak. to. Tak, zobaczyć. w z bardzo znanych piosenek śpiewanych przez poetę polskiego Kofty Jonasza, odkryłem, że śpiewa on, że włącza coś no jest tak, ale specjalnie widocznie miał władzę, nie rozumiałem się, czy on specjalnie ja mam do panów redaktorów y, dwie prośby mm -hmm. natury porządkowej mm -hmm. raz, prośba tak pierwsza prośba pierwsza, pierwsza jest taka, proszę mówić do mikrofonów mówię, bo ostatnio Kto niektórzy nie redaktorzy się niebezpiecznie odchylali do tyłu, nazwiska <laughs> że tak powiem ja gorączce się... dyskusji do wiadomości redakcji a druga prośba ma również że tak powiem związek z gorączką dyskusji bardzo proszę nie mówić naraz bo Na ciągle ja to wszystko i właśnie się to udało właśnie się udało nie no. powiedzieli naraz i zapadła ciężka cisza milczeć to... też nie możemy naraz bo będziemy milczeć wszyscy naraz to... ale, strach... ale dlaczego ciężka cisza to się, dlaczego nazywa... to się nazywa zabić radość i kreatywność Współredaktorów. To brzmi no jak, dobra. Jak, jak reklama. Dobrze, może do Adremu. A ja dzisiaj widziałem tego, jak on się nazywa. Taki łysy o polityce opowiada. Kiedyś w WW grał. O Jezu, Bo z nie. Z jego widziałem. O Boże. On ma nowy program w telewizji. Je, nie, nie, nie. To mówmy o sporcie. Tak, tak. Dobra. To, to już jest poniżej nawet. Nie, dobra. A o tym, o prezesie nie powiemy, że chce być Chiny gonić? też, nie, powiem. nie to nie, bo to nie, nie ten typ podcastu, dobrze. Ale tego, ale możemy, możemy na przykład powiedzieć że to z... z... że, że, tym, że CBA, CBA, CBA właśnie przeprowadza kontrolę yy, projektu Orliki. Tak? tak? A, o, a wiecie, ja to, to ja wiem, że tak nabijanie się z nazwisk ludzi to takie trochę nieeleganckie jest, ale, ale jak przeczytałem, jak się nazywa prokurator, który zajmuje się sprawą korupcji w pzpn nie wiecie, jak się nazywa? Hmm? Dariusz ślepokóra. Hmm. No to mu się ziarno trafiło. <głos> <głos> Dobre ziarno. No. Dobre ziarno. Dobry. I do tego prezesa Janusza od sędziów odwołali. Tak? Strasznie strasznie Z dzisek poleciał. Teraz. Ale za to na zebranie coroczne po zakończeniu Ekstra klasy, coroczne zakończenie Ligi i zebrania sędziów, znaczy nie sędziów, tylko trenerów, by zebrać opinię i tak dalej, i tak dalej. Zaproszono kilku, którzy właśnie albo mają wyroki, albo mają sprawy. I czuli się tam swobodnie i świetnie, i to jest dobre rozwiązanie. No, gdzie się być swobodnie, jak nie tam. No właśnie. To jest pełzająca kontrrewolucja, powolna taka. No, Dobra, zostawmy. Ten, Lepszy to, sędzia z to... wyrokiem, co zna przepisy, niż sędzia bez wyroku, co ich nie zna. No to takie ryzykowne no, ale a ja, dobrze, no. Powiem ci, że wolę, żeby sędziowie Znali przepisy ci, co sędziują no tak, A no. sędziów się nie wychowa z no, ale, dnia wiesz, no, ale kwestia jest tego, że tamten, co zna przepisy Zna też już wynik przed rozpoczęciem no, no, spotkania niekoniecznie, no bo jest... jeszcze... Ja jestem uczciwy bo no, jeszcze... ja... za 3 Będzie 3, 0. 3 0. No. Bo jeszcze, żeby kogoś skorumpować Musi być druga strona To, że sędzia jest nieuczciwy, sam, sam od siebie wyniku nie kupi No oczywiście, że nie Ale jak wiadomo, pokusa jest wielka I wielu innych chętnie to zrobi no, że tutaj potrzebne są dwie strony chętne. I to wcale nie musi być polskie. Żeby wystąpiła korupcja. Na przykład, Zazwyczaj są. Na przykład działacze, działacze i mafia chorwacka i na przykład piłkarze Dynama Zagrzeb. No właśnie, poruszmy tą sprawę. Bo no na przykład, że piłkarze lubionu są potrzebni. Żeby strzelali gole, bo piłkarze no nie, nie nie chcieć. Ale nie, nie, no ale y, ktoś, tak, ktoś. Nie, oni wcale nie chcieli. A znaczy, cel, piłkarze, ja, ja wcale nie uważam, że piłkarze, jeżeli, jeżeli na przykład piłkarze, piłkarze rozumiem, że mafia obstawiła gigantyczne pieniądze na to, że drużyna Dynama Zagrzeb straci 7 goli, czy nawet 8 i to po przerwie, bo po przerwie stracili 6 bramek, to wcale niepotrzebni mi do tego byli piłkarze Lionu. Mogli to no, obstawić sami. Nie no oczywiście, nie, no, żeby można. Widać, bramek, no, to raczej musieliby Może to... chodziło o obstawienie awansu. Można, faktu, można, masu, można, można no. powiedzieć, że to właśnie tak wyglądało, a piłkarze Lyonu nie mieli nic do tego. No ale tutaj jeszcze. Nie, jest potrzebna jednak druga <grym> strona. Bo jeszcze jest można. Bo jeszcze jest potrzebna druga strona, bo jeszcze jest potrzebny sędzia w meczu Ajax Amsterdam-Real Madryt, który nie uznaje dwóch prawidłowych bram. To jest inna historia, ale jak zauważymy, jak weźmiemy fakt, że do przerwy było 1-1, a, a w Kolandii yy, do przerwy też taki wynik był jak nie, Tam już Real prowadził, tak? 2-0. 2-0. No to proszę cię. Tu 1-1, jeden, jeden, tu 2-0 i nagle okazuje się, Są, że nie ma szansę. Znaczy wystarczyło w tym momencie obstawić, że jeżeli... Wystarczyło strzelić. Wystar branek, wystarczyło, nie wystarczyło w przerwie postawić. Że, że, drużyna, że drużyna straci 6 goli. Tak? Ja nie sądzę, żeby to była kwestia bukmacherki. A ja sądzę, że jeżeli już ktoś tam coś przekręcił, to bukmacherka. Bo można było za jedno euro pewnie grubą, grubą fortunę. Zabijcie no tego No tak, psa. tylko że kwestia, kwestia, kwestia jest tego, że, że... Się zabrać to coś, co tam gryzieli, że? Bukmacher mógł przewidzieć, oczywiście mogli bukmacherzy kupić sędziego, który nie będzie uznawał bramę Gajaksu, ale jeszcze sędzia nie mógł zagwarantować, że będą padały bramki dla Realu. No ale rea nie, Real, Real, Real wygrał 3 do zera i Real mógł wygrywać wyżej, tak? No tak, no tylko że stawianie na awans. No to trzeba z jeszcze Real, żeby strzelał gole No właśnie. Bo, bo... A co za problem? Sędzia, no, bo... sędzia z, Portugalii, z Portugalii, z Portugalii trener. Yy, w Dziwnym trafem yy, jakoś ostatnią meczę No tylko jaki Real miałby w tym interes? Żeby wyeliminować Ajax, a ciągnąć Lyon za sobą. Zwłaszcza, tak, że tutaj tutaj bramki, bramki, bramki Realu nie były kontrowersyjne. Oprócz pierwszej ze spalonego. No, taki spalony to się zdarza wiesz, co drugim no, a w drugim meczu. A w tym samym meczu dwóch spalonych, których nie było, sędzia, sędzia, sędzia potrafił zauważyć dwa spalone. nie, nie, nie Więc jak mówię, nie było. I, oczywiście można skorumpować sędziego tak, żeby nie uznawał prawidłowo zdobytych bramek. Dla mnie to śmierdzi przekrętem na kilometr. jeżeli jest no, ale 7... nie był obmacherskim, tylko to jest prosta sprawa. No do, do przerwy zeszli, zeszli było 1-1 tu, tam było 0-2, zeszli piłkarze do szatni i okazało się, że, że Real jednak wygrywa za Jaksem i ma szansę wygrać ten mecz i okazało się, że trzeba strzelić sześć bramek. No i poszedł działacz jeden do działacza drugiego i... Tak, to na stadionie no. i co? i, po, i Dynamo powiedziało, daraz się wypinamy, wy nam strzelacie sześć goli. Bo jak na przykład siedzą... I kto prezesi, ma w tym interes? Bo jak siedzą prezesi na Grand Herby, prezesi Barcelony <coughs> obok prezesów, to nie siedzą koło siebie i nie rozmawiają ze sobą. No bywa, że nie. No bywa, że nie. No bywa, że nie. No, no te... w przerwie można załatwić wszystko. No, no proszę dużo, A nawet tak pamiętamy mecz ja widzę w tej... Tylko, tylko, że że ja i masażysta wysłała. tylko że nie wiem, czy zauważyliście. Nie momencie. wiem, czy zauważyliście. Nie bo, nie bo, zauważyliście że prezesi rozmawiają ze sobą że rzecz, która, że rzecz, która zaważyła na Rzecz, która zaważyła problem. na wyniku tego meczu, to była kartka czerwona dla zawodnika Dynama Zagrzeb, która, była, która miała miejsce w pierwszej połowie. Yy, no po prostu. Ale ja nie wierzę, że ona zaważyła akurat. No to... Dobra, zostawmy to. No, 11 na 10 nie zawsze się trzeba 6 goli. No, jak się, jak to, to się nie straca, jak 45 się. minut. 45 bo drużyna Dynamo Zagrzeb mogła równie dobrze starąć w 10 w polu karnym i 6 goli by nie straciła. A jak ja patrzyłem w jakich okolicznościach Dynamo Zagrzeb traci bramki, to przypominał mi się mecz Legia Warszawa-Wisła Kraków z 93 roku, kiedy to piłkarze przewracali się i robili fikołki. I tutaj było dokładnie tak samo. Zawodnik którym może iść do zawodnika z piłką, obrońca, idzie do zawodnika, który biegnie bokiem. Zostawia go sam na sami, z biedny, strzela najszybciej cztery gole w historii Ligi, Ligi Mistrzów, a w, w lidze rodzimej nawet czterech bramek nie strzelił do tej pory, tak? Albo zawodnik, który kryje y, biegnącego z piłką napastnika, potyka się. I, i tak siedem razy. <śled> no to mi się, taki dawcie był kiedyś w tak. Mówi, jak a, to było? Tak, właśnie. To no, tak no. no. Pod, się na półkoziki, no tak? Jak się tak, tak. dobrze. Jensu Awansował. Granderby było przede wszystkim. Granderby tam to, jest po kolei. Mamy, tak. zespoły... tak. Mamy dwa, dwa zespoły, zespoły na wiosnę. Na no, no... od 41 no, lat, słyszałem. To jest dużo większe osiągnięcie jak dla mnie. Granderby no, jest 7 razy w rogu. Jest ciągle, ale nie ciągle. Najwybitniejszy trener w historii futbolu bierze w dupę po raz ósmy od jednego klubu. kiedy się go tak nazywasz? No, on się tak no to, Słuchaj, no, no świetnie, no wielu się nazywało no dobrze, w różny słuchajcie, sposób ja, Trzeba to, tego To słuchać? ja autoratywnie autora, autora, autora się, się, no. no się mówi? Autorytatywnie Autorytatywnie? Zadecyduję... To prawda, to, ale ja, motor jest od odmokalski, a to jest motocykl To, to ja zadecyduję, że teraz poproszę, rozmawiajmy o... Yy, Granderby o, Nie, o Granderby o, o, o, o kolejnym cudzie O kolejnym cudzie, <śmiech> tak A potem wrócimy do Granderby a co dzieje w Londynie? Tutaj wszyscy się rozpisują nad cudem w Londynie. Znaczy, no cudem, no drużyna w drużyna znaczy, Fulam jest, znaczy, jak ja sama wszystko. nazwa wskazuje. <głos> przede wszystkim zacznijmy od tego. Tak. <głos> nic ująć, nic No to w zasadzie tyle o tym meczu. <głos> tak, no. no. No, redaktor na przykład obecny tutaj Zawada Niewiele może na ten temat powiedzieć, bo nie widział tego Widziałem na żywo. mecz w Wisły i w momencie kiedy sędzia zagwizdał To wyłączyłem telewizor No bo co będę oglądał z siedzących no, na no, ja, A ja będąc w, zna, w znanej kieleckiej spelunie Mecheche Taki spelunie, to jest genialny lokal Ulubionej mojej, mojej Ulubionej mojej spelunie Oglądałem jednym okiem Jakbyś miał twój, twój pies butelka dzisiaj. Wizy. Objawy ADHD troszkę. O się o, właśnie dowiedziałem się dziesiątek się piłkarzy. Świetny, świetny motyw. A ja oglądałem to mając w jednym ręku telefon z live skorem odpalonym. I zanim jeszcze zaczęli wrzeszczyć, to zobaczyłem, że wynik zmienia się, co było dla mnie w ogóle niepojęte i nieprawdopodobne w 90 minucie na 2-2. A była minuta 94. Tak, tak, tak naprawdę. No, tak ale to, no. tam już nie liczono. Tak? No to nie, było, na LiveScore nie. Była Długo trwała 90 minuta, ale było widać, bo tam takie znaczki są, że jeszcze się nie skończył mecz. Że trwa taki zielone tak, światełko. Jest, taki, jest taka opcja na LiveScore. No, no i właśnie i nagle zobaczyłem, że podskakują. Niewiarygodne. Myślę, niesprawia. że tutaj prokurator ślepokura maczał, <laughs> maczał coś albo... Ja wiem, że ty chcesz, żebyśmy o Grand rozmawiali. Nie, nie. <laughs> no, znaczy, no zdecydowanie zaczynam wierzyć w futbol w takich sytuacjach, bo po tym jak Dynamo Zagrzeb przegrywa 1 do 7, a obrońca tej drużyny pokazuje wyciągniętym kciukiem ku górze do napastnika, który strzelił gola i mruga do niego, że wszystko jest na dobrej drodze, to potem wolę zdecydowanie... Jak, że jak, tak, przele tak. Tele, tak, przelew. już. <laughs> tak, już można. Doszedł. Nie, doszedł, no, doszedł, <laughs> doszedł. To wolę, to zdecydowanie wolę taką stronę futbolu, kiedy to drużyna, która gra zupełnie o nic, oprócz tak zwanego honoru, czyli, no czyli Odenze. Kawał, kawałek grosza, 140 grosza no, no. 140 tysięcy, no ale to Odenze, to tam no, w Danii, to, w Danii, no, to nie jest jakiś no, tam najbiedniejszy no, zespół. No, nie, ale grają, no nie, nie, bo 140 to jest za zwycięstwo. Nawet mniej niż 140 tysięcy. No ale 000. tak czy inaczej kwestia jest tego, że oni mimo wszystko w ligach, końca, w, ligach, w, ligach, no. w ligach zachodnich przeważnie są nauczeni jednak piłkarze, żeby grać. No bo oni po to, po to ja, tam grają. Tam żeby... widziałeś Real Madryt w ostatnim No, no i po prostu nie wychodzi z Barceloną. Do tego wrócimy. Spokojnie. Tak. Nie, ja ja bo tak mówię, bo to, że, że grać do końca. No, ci grali Duńczycy. Znaczy, grali. no, no to wiadomo, no, no nie grało pierwszym składem i tam te drużyny, co, co, co po niektóre, no to widać, że tę Ligę Europy tak traktują. No ale Fulam jak widziałem, ja tego nie rozumiem. Jak, jak można nie. No właśnie ja też widziałem tą minę, jak można nie ja grać. Mógł na, to by pozabijał no tak, swoich dokładnie. piłkarzy. Pierwszym no, dobra no, jeżeli... wystawił, ale wystawił, nie wystawił paru piłkarzy. To nie był najsilniejszy skład Fulan, jaki bo, je, zagrał w tym bo meczu jemu w się wy, Tak, Bo, bo przedobrzył, tak? bo jemu się wydawało, że, no, że możliwości tego, bo. że nie awansują, są tak minimalne, że są wręcz nieprawdopodobne. No ale okazało się, że Co? właśnie.. Tak, że nieprawdopodobne. <laughs> Nie, no, no, ale udało się minę miał taką jakby ktoś deską go po głowie uderzył no, no minę miał taką jak Ferguson mniej więcej w Basilei. No. także drużyny angielskie co to mają rządzić i zielić w światowym futbolu jakoś ani nie rządzą ani nie dzielą Nie, no jak wiesz, jakby się teraz oba Manchestery spięły czego nie zrobią prawdopodobnie mielibyśmy finał Ligi Europejskiej pewnie Manchester, Manchester tam dzisiaj na przykład z, z Ligą Europejską pożegnał się Tottenham a propos, też tak, Celtic, Celtic, Glasgow no. też wow. Jeśli już tak ogólnie na wyspach. Brytyjska. No, a co ale... najciekawsze, nie pożegnały się Chelsea i Arsenal. No nie pożegnały się. Tak, to że dość osobny temat, który chciałem poruszyć a, a propos czy... oceniania tego, co, czy... się, co się stanie w ciągu sezonu na podstawie pierwszych pięciu meczów. No, Bo właśnie, Manchester City jest poza Ligą Europejską, Arsenal Rzeczy poza Liga Ligą Mistrzów, Mistrzów, Arsenal jest, a w tabeli Arsenal tam do czwartego miejsca to już ma chyba dwa punkty tylko, albo trzy. To prawda i, i cały i, czas i, gra, tak, gra znakomicie. I za, I za chwilę ta Liga Mistrzów w przyszłym sezonie będzie osiągnięta prawdopodobnie. No hmm. To do, do znakomicie to ich bardzo dużo brakuje. Bo... Nie, Świetnie grają. Ja ja wiesz, wiesz, ale od ja 8-1 czy tam nie, 8-2 tak? Z Z United. Kiedy wydawało się, że, że, że tam, Jak to I no. że dziesiąte miejsce? Ja nadal nie, uważam, że, że to, jest drużyna, do 10 to Że to w ogóle nie jest drużyna, która gra w piłkę Jak dla mnie, no ale dobra no. Ta liga jest po prostu tak genialnie Mocna, angielska w tym sezonie że ten gówniany arsenal zajmuje tak wysokie miejsce, bo to jest drużyna, która wystarczyło ustawić prawidłowo obrońców i okazuje się, że mając, <śmiech> y, y, y, mając tego Van Persiego w ataku, który strzela 15 bramek, y, to wystarczy, że gramy no, ale do niego to też i jest, strzela. No ale to też jest... No ale no, okej. Okay. Bo to no, nie jest drużynie, ale ale, ale nie widzisz kelo. tych podań, które dochodzą do, do Van Persiego. Powiem ci, że jak to nie nie są bra, to nie są bramki, które Van Persie sobie wypracowuje po prostu, nie wiem, przechodząc z pięciu piłkarzy i ale sobie sam wypracowuje ci, że... bramki. No, to jest Gdy nie... ale ubrana zaczęła grać. nie, ta no, nie no, Oczywiście, że tak. To no, jest Poza tym Van Persie strzela bramki z nieprawdopodobnych sytuacji. Większość piłkarzy w sytuacjach, w których on oddaje strzały, nawet by nie próbowała tej piłki przyjmować przed siebie, tylko by przyjęła, poczekała, aż ktoś wbiegnie i odgrywała piłkę. On nie ma na nawet do kogo odegrać, więc ładuje z pierwszej piłki, a że jest w życiowej formie, to strzeli 15 godzin. No. Zgadzam się, bo sp spróbuj sobie, panie redaktorze Erneście, wyobrazić Arsenal, w którym te podania nie dochodzą do van Persiego, bo go tam nie ma bo go nie ma, bo nie gra ale to, jest... no, ale, ale, to, ale, to, ale to jest ktoś no, ale, ale, ale, te, ale ten ktoś ten ktoś nie, nie bo to w tym momencie tak naprawdę powrót Arsenalu do gry opiera się na jednym zawodniku no nie, nie, mamy to jest no, no, no, no, no, po po jedna kwestia on ponieważ jest napastnikiem wystawionym na szpicy, świetnym napastnikiem, który gra w Manchesterze United jak był takim napastnikiem Van Nistelrooy to strzelał najwięcej bramek Van Nistelrooy jak Nikogo to nie dziwiło. No, trudno, żeby nie wstrzymał goli, bo Żedwinia nie gra w tej pozycji. Gdyby no więc, tam więc gra się na dla To jest na takiej samej zasadzie, okay. jak, jak, jak, jak, jak gra była skierowana znaczy, na Thierry ja ja on i był, znaczy, był tak, podstawowym to, graczem. Okay, Szedł do Barcelony już że... grał inaczej. No. Ja to, no, to rozumiem, tylko co ja chciałem przez to powiedzieć? Bo to nawet nie tyle chodzi o ok, już w tej chwili. Persji był w formie sprzed dwóch sezonów, to Arsenal, y, y, z, który jest uzależniony od jego goli, byłby na miejscu ósmym albo dziesiątym. No, to po no, pierwsze. Nie wiadomo, bo po... możliwe, że Van Persie by w takiej formie nie grał, bo grałby kto inny. No, ale właśnie, nie, tylko kto? To, no, ale wiesz, no, ale no. to jest wszystko świetne, Arshafin gdyby nie, nie słowo gra. gdyby. Nie, no wiero, bo ale to jest złudne, ale, bo, to jest, bo to jest złudne, to no, opieranie siły i... drużyny o jednego piłkarza, no właśnie to, to chciałem jest, powiedzieć. To jest po prostu bardzo złudna przesłanka teraz... na temat taki, że mamy drużynę. Jestem... Arsenal nie ma drużyny, jestem... nie ma jestem pomocy ciekaw, nie ma atak, ma Van jest... Persiego i obronę. Jestem ciekaw, co dalej zrobi Wenger, czy, czy nadal będzie się upierał przy swoich pomysłach na... Budowanie zespołu. Czy jakoś przewalczy swój wstręt i zacznie myśleć o tym, że trzeba kupić jakiś to Nie kończący zawodniku... jego, tylko jeszcze właścicieli, po no to, pierwsze. No to Na przewalczy to momencie, właścicieli momencie, tego, żeby... jeśli w momencie, kiedy w Lidze jesteśmy blisko czwartego miejsca, wychodzimy z grupy w lidze Mistrzów, no to w tej chwili przerwie zimowej, no, nie ma przesłanek to. na to, żeby coś zmienić. Czy znaczy, no. są przesłanki, to znaczy kryzys, w jakim był zespół na początku sezonu, który jasno pokazywał, że ta idea, bo to ta idea, która jest taka, że buduje się zespół tak naprawdę bez liderów, bez doświadczonych piłkarzy, bo w momencie, kiedy no, dobrze, odchodzi zespół... dwóch doświadczonych piłkarzy, okazuje się, że zespół się na kilka kolejek kompletnie rozsypuje. Zespół no, zbudowany za, za wielkie pieniądze z doświadczymi piłkarzami jak Manchester City z takiej no. grupy, gdzie mistrzów nie wychodzi. No Ale dlatego nie wychodzi. Bo, jest, bo, jest, bo, to jest, bo to nie jest jeszcze zespół, bo to nie no, jest. zespół, na przykład, który ma doświadczenie, jest na przykład w Barcelona, w której masz piłkarzy młodych no doświadczeni. Zapem Barcelonę bo to jest w ogóle to jest po fenomen, są poza i, ale, wiesz, No, ale tak, jeżeli no, ale, my. Jeżeli to, ale my, to, to, to mi sytuacja. W... Zaraz, moment. Bo jeżeli jest tak, że. No... Znaczy ja się... drużyna, jest, drużyna jest źle zbudowana Trener źle ją prowadzi i, I na początku sezonu jest skreślana A teraz jest blisko czwartego miejsca I tak naprawdę zaczyna walczyć O, o, o te najwyższe pozycje w Lidze Angielskiej Przynajmniej w tym momencie wychodzi z, Ligi, wychodzi z grupy Ligi Mistrzów Na pierwszym miejscu I gra dobrze no to Nie, nie, nie, nie, nie gra dobrze jak drużyna no, wygrywa, wyniki, jak, no, jak drużyna no, nie, nie wygrywa... Gra do, no, nie gra ma, do no, nie moment, moment, moment. Przepraszam Cię, to, że Betis wygrał 7 pierwszych kolejek, yy, czy tam sześć w lidze hiszpańskiej i był nawet liderem yy, i każdy, no je, ślepy widział, że Betis nie gra dobrze w piłkę i że z tej drużyny nic nie będzie dalej. I Betis jest na miejscu czternastym czy szesnastym w lidze hiszpańskiej w tej chwili, bo nie grał dobrze, a wygrywał. Czasem zdarza się, że drużyna nie gra w piłkę, a wygrywa. Arsenal nie gra dobrze w piłkę. No, ale wygrywa. No, ja tak, myślę, ale że... nie gra dobrze w piłkę tak, <gry> tak samo jak Grecja na mistrzostwach Europy Były drużyny, które grały tak, ale, ale, Grecja Grecja w piłkę Ale to oni zostali mistrzami Europy I myślę, że kibicom to nieszczególnie przeszkadzało Ale Grecja w piłkę musiała grać Przez miesiąc, a Arsenal w piłkę Musi grać jeszcze przez ponad pół roku Żeby cokolwiek wygrać A opierając grę o jednego napastnika Który może doznać kontuzji Który może stracić formę którego można zawsze wyłączyć przy pomocy jednego czy dwóch obrońców, którzy będą grali na plastra to ta drużyna równie dobrze może zająć tam, nie mi to ósme czy dziesiąte miejsce w lidze i może równie dobrze odpaść w następnej rundzie, trafiając na beznadziejny Real Madryt, który ich powiezie po 4-0. Ale chodzi mi o to, że ja nie mówię o tym, co będzie kiedyś w przyszłości, bo tego nie mam pojęcia. Bo na ja tak samo nie mogą trafić, bo są z pierwszego miejsca, bo, bo, bo, bo, bo nie mam pojęcia, co się wydarzy <grym> z, się z tym za miesiąc czy, czy dwa. Czy, za no, miesiąc czy dwa, bo Real tak było w... właśnie, taka była rozmowa nie i tak się kolega założył z redakcją, z jakimś tam redaktorem, którym, swoim kolegą. Właśnie tak się założył, bo dwa miesiące temu powiedział pan, że nic z tego nie będzie, a jednak coś jest. Ja nie mówię o tym, co, jest, co będzie z arsenalem za 2 trzy miesiące, bo tego nie wiem. Ja mówię o tym, co jest teraz. Ale a nie, nie pan panie Erneście, będzie w takiej formie patrząc, do końca sezonu. Patrząc, tak samo można dobrze, to ale patrząc dzisiaj na arsenal, to z arsenalem jest trochę tak, jak z kimś, kto gra w rosyjską ruletkę. I pan się teraz cieszy, że w komorze z, z rewolweru, który pan sobie przyłożył do głowy, nie było kuli. No nie było. Pytanie, kiedy będzie. Dokładnie. Problem polega no, na no, tym... No, ale to jest taka rzyska ruletka, w której wcale nie mamy pewności, że kula w ogóle jest. Bo może się okazać, że... Nie musimy nie ma się tej tej chyba wszyscy przekonywać, że Arsenal jako zespół posiada ogromny potencjał i że w momencie, kiedy gra się składa i zespół gra, no to osiąga sukcesy. To jest oczywiste. Problem polega na tym, dlaczego jest tak, że czasami jest tak źle. Nie, no ale wiesz no, no, jest właśnie odwrotnie No właśnie, weź, odwrotnie, wiecie, no bo, właśnie bo no. tutaj się zgadzam Mówiliśmy, zgodę. że są piłkarze młodzi, doświadczeni Zespół się nie klei, tak? Oni już nie będą gorsi, nie będą młodsi I nie będą mniej doświadczeni Wszyscy ci piłkarze teoretycznie powinni być coraz lepsi Bo są młodzi, bo grają Zespół też powinien coraz lepszy, bo się zgrywa I jakby, no nie wiem Oczywiście ja nie, nie, nie zaryzykuję stwierdzenia, że Arsenal zostanie mistrzem Anglii I wygra Ligę Mistrzów bo to się pewnie nie zdarzy, ale... Nigdy. No, przy takiej przy takiej, w takiej polityce nigdy. nigdy, tak, to prawda. Ale, no, ale, ale myślę, właśnie, że spokojnie zajmie się pierwszy... w Ale to właśnie dotykamy sedna problemu. No nie, ale nie, no, no, chodzi no nie o to, że pomiędzy, sedne, nie, nie, pomiędzy nie, nie, nie. zajęciem dziesiątego miejsca w lidze, a zdobyciem mistrzostwami... Ok, to po tak? porozmawiaj, miejsc. porozmawiaj z kimś, kto jest kibicem Arsenalu od Urodzenia nie, i mu powiedz tak masz wspaniały klubu, nigdy nie zdobędziesz nikim Ale nie o tym rozmawiamy. Ja nie twierdzę, że Arsenal jest super, wiesz, hiper, tylko, że nie jest aż tak beznadziejny, jak się wydawało na początku sezonu i że no a ja właśnie mówię, że problem nie polega na tym, że on jest beznadziejny, bo wiedzieliśmy, że nie jest beznadziejny a Manchester tylko United nie, wiadomo... nie jest tak genialny jak się wydawało na nigdy, początku sezonu nie... przepraszam, od początku to ja od lutego mówię że jeżeli Ferguson nie kupi zawodnika do środka pola, to ten Manchester nigdy niczego nie osiągnie nie przypuszczałem, że jest środkiem pola wtedy, kiedy Fletcher nie może grać kogo my szukamy, jakiego zbawcy Fletchera Gdyby Snyder nie był kretynem Nie słuchał się jeszcze większego głupka Jakim jest Mourinho Tylko poszedłby z Interu Mediolan który jest piłkarską Przed chwilą unieralnią. mówiłeś, że to najlepszy trener nie, na świecie że, Ale on tak twierdzi Tylko on w tej chwili W tej chwili to nawet jego i kibice Realu Madryt twierdzą Drą z niego łacha po tym, co zrobił przeciwko Barcelonie A do tego to wrócimy e, e, Tylko mówię, że... Po, o, karta po, się kończy po, po, po, cholerę, po cholerę Snyder dzwoni do Mourinho i, i, i, słucha, I słucha jego durnych rad W tej chwili... Od to jest jego wybór, no. Nie, to był wybór, bo posłuchał, się, posłuchał się genialnego taktyka, a w tej chwili Manchester United z Wesley Snyderem yy, grającym w środku pola. Pewnie byłby liderem w lidze angielskiej, bo miałby rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia i prawdopodobnie grałby dalej w lidze mistrzów, bo Le Wesley Snyder potrafiłby podać piłkę, którą kilku napastników takich jak Rune i zawsze jest w stanie skończyć strzałem. Yy, a tak, y, ani Snyder nie jest zadowolony, bo Inter jest nad strefą spadkową w Serie A, ani Manchester nie jest zadowolony, także nie no, to może, był wybór, to był wybór to, to Snydera, się się no. No, no tylko, że to już dla no, Manchesteru jest za późno chociażby się bo Snyder już zagrał to jest nieważne w Lidze europejskiej, europejskiej, nie no, europejskiej to i tak nie sądzę, żeby Ferguson tam jakiś tak. pierwszy skład rzucał do boju, bo znaczy, ja on powiedział, ja teraz... powiedział, że zostali pokarani Ligo Europejską no, ja myślę ja myślę, że Mało tego, się koncentrował wiem, na tym, walczyć, maç, maç Lidę, u... nie, na nie wiem, czy oglądaliście match Manchesteru United z Crystal Palace gdzie Manchester odpadł z pucharu, z pucharu Anglii. W ciągu tygodnia odpadli z Pucharu Anglii i z Ligi Mistrzów, a tydzień wcześniej przegrali z Manchesterem City 1-6 najwyżej w, w, historii, w historii w Derbach. Także to jest absolutnie czarny okres. Dlatego, dlatego jeżeli my oglądając piłkę nożną w telewizji zauważamy, że Manchester United nie ma środka pola, a Arsenal London prowadzi złą politykę, to, to znaczy, że panowie, trenerzy, albo za bardzo w siebie uwierzyli, albo zatar im się instynkt samozachowawczy, albo mają syndrom wypalenia, albo powinnić na kozetkę do psychoanalityka. Yy... Mam wrażenie, że cały czas mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie. Dlaczego? Po prostu, po prostu czasami ludzie po prostu nie widzą, jakie popełniają błędy. Widzi to czasami na przykład prasa. Albo widzą to po prostu kibice. Nie, no oczywiście, że tak, tylko jakby nie o tym rozmawialiśmy. Znaczy, wydaje mi się, że nasza rozmowa wcześniejsza wyszła od tego, że po prostu nie jest tak źle z tym zespołem, jakby się wydawało jest na samym źle. początku sezonu. jest, jest źle. Ja, się, ja uważam, że cały czas jest tak samo źle. Ale jest, nie uważam, że jest lepiej i, jest, będzie, i będzie lepiej. Jest Zresztą lepiej i nie jest będzie lepiej, tak źle, bo nie ale... tracą bramek, tak? Ale bo ja, ja nigdy nie uważałem, że jest źle, dlatego że ten zespół będzie grał zawsze beznadziejnie, tylko uważałem, że jakaś formuła, którą do tego zespołu wprowadził Wenger, która przez lata powodowała, że w jakimś sensie był to zespół wyjątkowy, się wyczerpała i teraz nie wiadomo co zrobić dalej i w momencie kiedy zespół gra źle, to ten kryzys się jakby uwidacznia w sposób taki no, bardzo coś, co wyraźny. Nie jest tak, że się wyczerpała, no teraz, no, tylko przy, no, takiej, przy takiej formule, jak, jak to? zawsze, jest, to tak, tak jak Ajax który też bazuje na młodych wychowankach. Tylko problem polega na... na tym, że Arsenal ma inny potencjał niż I Ajax. Inne cele. I inne cele. I... a jak mierzy w mistrzostwo, no tak. w mistrzostwo tak. Holandii nic więcej. Arsenal chciałby wygrywać Ligę Mistrzów. A w co mierzy zarząd, to tak naprawdę nie wiemy. A Problem ich polega też na tym, że znaczy ich co... trener uwierzył w to, że da się każdego piłkarza, który odchodzi, Typu Fabregas, typu. Zastąpić, o, dwa, z, razy Zastąpić dwa razy młodszy. Zastąpi dwa razy młodszy, i on będzie taki sam. Znaczy, panie no, redaktorze, będzie. Ale to jest, znaczy będzie za pięć lat, na przykład. Ale to jest, tak. to jest bardzo no, ale to tak i samo. Odejdzie. Odejdzie. Zagraj jeden no, sezon dobry i odejdzie. No tak, no, ale to tak samo było, jak wprowadzał 17-letniego Fabregasa do składu. Dobrze, ale ja nie rozumiem e, twierdzenia, nie wiemy, e, co myśli o tym zarząd. Ale no, bo wiadomo, że no, bo... Fabregas będzie grał no, facto... no, no nie wiemy, no właśnie. To ale, jest jedyne Wydaje się, że zarząd jest zadowolony z tego, Zarząd nie zwalnia. No ale ja nie wiem, ja ci go chcę powiedzieć w ten sposób, że jakby to co może myśleć zarząd na temat tego co może osiągnąć klub wynika między innymi z tego jaki ten klub generalnie posiada potencjał i to my akurat wiemy, to znaczy wiemy to, że Ajax nie ma takiego potencjału nie ma tylu kibiców na całym świecie nie jest w jednym z największych miast świata, nie jest jednym z najmocniejszych tak naprawdę i najlepszych marek piłkarskich na świecie. No kiedyś był No kiedyś był, ale teraz 20 nie 20 lat temu być dokładnie odwrotnie 15 lat temu żeby wygrywali Ligę Mistrzów A jak była bitwa pod Grunwaldem No tak, no, teraz no, ale stwierdzenie... wiesz, chodzi, chodzi o to, że yy, zobacz jakich przeciwników ma wobec siebie Arsenal w lidze. Teraz zajmuje Piąte miejsce, tak? Czy, czy, czy szóste? No ja, tak, piąte, szóste. Tak. Ja, jakoś tak. Kto prowadzi? Manchester City. Ile wydaje na transfery? Ile płaci no, za Lech poznań, Ja mówię, jeżeli chodzi o politykę zarządu. <laughs> jeżeli chodzi o politykę zarządu. Przeciwnikiem następnym jest Manchester United, następnym przeciwnikiem jest Chelsea. Widzisz różnicę w zarządach tych, tych drużyn i wydatkach ich na piłkarzy, Arsena... a na przykład na Arsenalu? Jest kolosalna. Arsenal sobie zbudował, zamiast kupować piłkarzy, zbudował Polacy sobie za gigantyczne stadyn. pieniądze tak. stadion. Ale to jest... taki, był, taki był ich wybór. Tak, ale to był wybór zarządu. No tak to nie, nikt nie był nie kazał wybór trenera, to był wybór zarządu. Jeśli no. jest pytanie, co sądzi zarząd, to właśnie myślę, że wysokie wymagania wobec Arsenalu mają kibice. A zarząd w tej chwili chyba, chyba tak idziem, nie ma. A do tego nie róbmy z nich takich biedaków, bo Żerwinio y, przyszedł za pieniądze. Na rejesa, nie, no wydali, na rejesa so, so. wydali 20 parę milionów. Y, to są piłkarze, którzy kosztują, poza tym ci wszyscy młodzi, nie wiem czy wy wiecie o tym, że gdyby nie prawo takie, jakie jest y, w Anglii, które powoduje, że drużyny, które wycho mają wychowanków w drugiej dywizji, muszą tych wychowanków oddawać za określoną kwotę. Dla, y, stąd się bierze ten... Y, muszą, jeżeli przyjdzie dróżna Arsenalu do drużyny Crystal Palace i powie: chcemy twojego wychowanka tego i tego i tego, to ich dostaną za 300 tysięcy funtów, bo taka jest, bo i yy, nie ma żadnych klauzul. Nie można zatrzymać juniora yy, w Crystal Palace yy, w drużynach z drugiej, trzeciej dywizji. Jeżeli przyjdzie drużyna z pierwszej dywizji. Zabiera Ci wychowanka za kwotę 300 tysięcy funtów. Jest to cena za to, że drużyny, które spadają z ligi, dostają pieniądze, dostają pieniądze do podziału. Taka jest zapisana klauzula w tych wszystkich kontraktach. Nad czym drużyny, które rzeczywiście hodują piłkarzy, takie na przykład jak Crystal Palace, które słynnie ze szkółki, takie jak Millwall, takie jak West Ham, cierpią na co dzień, bo oni tracą piłkarzy po prostu. No, ale dostają pieniądze. No. Dostają pieniądze, ale za te pieniądze nie, odkupią, no, nie kupią dobra, sobie, ale, wiesz. No to niech przestaną, no. Zasady no. są znane z góry i gra się na takich zasadach. Mogą nie wychowywać piłkarzy, jak im się nie opłaca. Dobra, Wychamy, ja myślę, ten, że moglibyśmy na dzisiaj zamknąć ten odcinek, bo to możemy następne dwie godziny rozmawiać, a to i tak będziemy do tego tematu wracać przez następne podejrzane No, no to zobaczymy. Jutro będzie losowanie, zobaczymy, na kogo trafi Arsenal. I hmm. Manchester tak. United, i Manchester ile, ile, City, ile, ile nie jest. Ja i, Wisła. i Właśnie, bo chciałbym wrócić, że chciałem powiedzieć, że od decyzji i pomysłów, jaki ma zarząd Arsenalu, to dzisiaj bardziej mnie interesują decyzje i pomysły zarządu Wisły. Po tym, co zdarzyło się no, pod... bo tym, wczoraj, bo ma, mało mówiliśmy tak. o tym w ogóle, chyba w ogóle nie mówiliśmy o zwolnieniu w ogóle trenera Maskanta. Znaczy, tak, po raz, to, nie co mówili... po raz kolejny się Dokładnie. okazało, że jakby największą klątwą trenerów w Polsce jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Bo Szczególnie tych zagranicznych. No, chyba właściwie wszystkich. No, mało który trener zdobywając Mistrzostwa Polski dotrwał do zimy kolejnego sezonu. No, to, to właściwie tak, już jest no. zasada <laughs> taka, że że nie ma takiej możliwości no, i drugie, i drugie jakby, a z drugiej strony jest trener Skorża, który jak pamiętamy pod koniec poprzedniego sezonu już był właściwie poza Legią dawno, już był zwolniony działacze szukali no już 7 razy, razy. był zwolniony po drodze no. tak, a gdy, tak, gdyby, tak. gdyby było jakieś nazwisko, które można byłoby go szybko zastąpić takie to, noczne, nie to, to nie byłby trenerem Legii. Legii a w tym tygodniu na gali piłka nowy, Tygodnika Piłka Nożna Skorża odbiera nagrodę z najlepszego trenera roku, więc no, no, zresztą, moim, zdaniem, w... moim zdaniem no, dostać lęczyk, no ale... Znaczy, to tak, jeśli, tak, nie tak no, jeżeli o to chodzi, to tutaj nie było, tutaj nie, nie było za ligę, trafione, Tylko no. za cały rok, no to jednak, Znaczy, jak... nagroda jest od, przyznawana za okres od czerwca, czyli od zakończenia ligi do... Zakończ, od, za całą ligę... Nie, to był za rok. Za ro... cały, za nie, cały tak, rok. Na nagrodę w piłce nożnej są za poprzedni sezon. Nie za, nie za rok kalendarzowy, tylko za poprzedni sezon. jakby. Nie, no ja zrozumiałem. Nie, nie, właśnie nie. Właśnie nie, nie. Ona ja zrozumiała tego, że to jest za rok. One były za za rok tak. Dlatego zostały wzięte pod uwagę to, że legia w Pucharach zagrała jak zagrała, a Śląsk w Pucharach nie zagrał. No, nie zagrał właściwie i nie zaistniał. Znaczy, biorąc, myślę, biorąc, pod pod uwagę, biorąc pod uwagę budżety, wsparcie miasta, wyniki w lidze, to jakie wyniki były między Legią i Śląskiem. To, to nadal dałbym nagrodę Lęczykowi. Tak tutaj jakby, mnie się wydaje, że tutaj nie ma to. Znaczy, jakby każdy, każdy z tych wyborów ma jakby jest do obronienia. No. Poza tym, no niestety wyjście, z tym. Po czterech tymi... kolejkach Ligi Europejskiej wyjście z grupy, no to jest jakieś osiągnięcie. No tak, się Ale z tymi wszystkimi plebiscytami jest tak, że y, rzutują na, na, na nie Ostatnie wyniki miesiące. z ostatnich dwóch tak, miesięcy tak, tak. zazwyczaj. Dlatego, Natomiast... dlatego na przykład przy okazji Granderby. Okazało się, że bardzo szybko z walki o złotą piłkę, moim zdaniem, wypadł Cristiano Ronaldo tak, po jednym, tak, po jednym, po jednym meczu, zaledwie meczu. Po jednym meczu. Natomiast nie no, chodzi mi tylko o to, że, że czasem, jak się okazuje, trenera, który nie wiem przez chwilę ma słabsze wyniki, coś tam nie idzie, warto zostawić na stanowisku. No, tak, bo okazuje się po raz 1586, czego polscy działacze, ale nie mogą zrozumieć jakoś, nie wiedzieć czemu. I właściciele klubów. I, i, i, I właściciele klubów, tak przede wszystkim. No dobrze, nie, panie generos... redaktorze. Um, to już, bo maskant jest generalnie w tym momencie przeszłością. To wiadomo, że to jest polska A, znaczy choroba. Przeszłością ale przeszłością jest, jest w Nie wiadomo, czy w lechi się wyląduje. No, w Lechu, tak. bo bardzo na silnej pozycji. I w ten sposób zginie polska myśl szkoleniowa, ponieważ Jose Bakero pokazał im ale drogę. Pójdziesz najpierw do jednego klubu, stamtąd cię wypieprzą, ale znajdziesz w drugi. No Ale to, I teraz, ale, ale, i teraz no to to co to jest polska myśl szkoleniowa? O Jezu, no zażartuję sobie. No właśnie, bo generalnie, to, generalnie, generalnie to, że, to, że, to, że Ulatowski prowadzi trzeci klub, w którym nie umie wygrać meczu, to jest polska myśl szkoleniowa właśnie na tym polega. No tak, no, ale jest też Orest Lęczyk, no, który potrafi no, ale wygrać ale Orest Lęczyk, to ma tyle wspólnego od, z polską myślą, szkoleniową, Wygrywał ja. wygrywa 30 lat generalnie. Tak? Tak, no dobrze, a, poza a, a poza tym jest poza, poza układami, poza środowiskiem i nie ma jego metody treningowe nie mają nic wspólnego z tak zwanymi tymi, tymi, tymi szkoleniami PZP no i polską nie myślą. Nie się zbijam po prostu o tym. Mnie cały czas nurtuje jedno pytanie. Co z Moskalem. Niemiec Moskal nie osiędzie. No, obawiam się, że nie. Już, już... <grym> Karl Hańdzjagoda. Już, już tam ten tu pre prezes Tupiał ze swoimi totumfackimi poszukują. A nie, gdzieś nie, nie, bo skupia. to wiesz, bo nie, nie może to... się zdarzyć w Polsce taka historia Czytałeś jak w Dicetę o... Tyrmanda? <grym> <grym> On nadużywa słowa, totumfacki. <grym> nie, jakoś tak mi się nie, przypomniało. To jest bardzo zapomniane słowo, bardzo to ładne. bardzo ładne. Także nie wierzą nie nie nie, nie, nie nie w takie rozwiązanie, nie, że, że, że, nie, że zdarzyło się ja tak, jak się z z znaczy, ja, ja, ja, ja. Bardzo im utrudnił zadanie w tym momencie. Oczywiście, znaczy, no tylko powiedzmy sobie szczerze, ja nie no, to, że nie wiem, im utrudnił. Ja to, że myślę, Wisła, że oni to, że tak czy inaczej Wis... mają już zaplanowane. Poza tym to, że Wisła awansowała, no to jednak nadal uważam 80% zasług to będzie trener Maskant, a 20% Moskal. Bo, tak, tylko, że... bo Moskal nie zmienił no nic, jeszcze o nic, nic w tej <śmiech> nie. Dłużni... No ale chodzi mi o to, że Jody? Moskal już nie zmienił nic. No właściwie grają ci sami. No, nie, nie, nie. Bardzo cię e... przepraszam. To jest tak, że oglądałeś wczoraj studio przed meczem i widziałeś jak, spe... no właśnie, jak polscy specjaliści od piłki pan Iwan, którego szanuję bo był bardzo dobrym piłkarzem i się na tym zna to i o którym jest... dzisiaj też wspominaliśmy Ta, ale to nie ten na... a nie, nie. ten, nie... Andrzej. a, a Andrzej, Andrzej. Andrzej. Aha, przepraszam. E, kto tam jeszcze był, ty widziałeś to studio? nie, Co ja nie widziałem, widziałem a ty widziałeś? Nie. to tylko no to ja, to... ja widziałem, tak? tak, pogadaj. No to... No to <laughs> <śmiech> Chyba tam Kowalczyk jeszcze był. no, no i, zawsze Tak, jest. I, ci, i ci wszyscy dziennikami. nie ważne, no, do no ale w, w każdym razie pojechali jak po Moskalu, jak po, po, po Burę i Suce, że jakąś miał w ogóle zmieniać skład, że wystawił zawodników, którzy są gorsi, wyliczyli ile minut ci zawodnicy grają na boisku, że przecież to jest tak, że to nie można, że co, że trener mówi, że wystawia tych, którzy mają najlepszą formę na treningach, ale tak się nie patrzy, bo no ostatnim treningu to zawodnik na nie ma prawa się spocić. I to co? Roman Kołtuń. No Roman Kołtuń, tak, oczywiście bo <grym> tam wieniec. był. tak I, po, i worek. Tak, i że, i że to, jest, to jest skandal, fachowiec. wiadomo, niedoświadczony trener, że po prostu robi bzdurę, że w takim meczu, w którym jeszcze są szanse, to trzeba wystawić najlepszych, że on się od razu poddał, się położył, że przegrają 4-0. No i ty widzisz, że ja się no kłócę z ale no, z, no Więc, ale, z, więc ale, z, pomijając to... Daj dajcie mi skończyć. Widzieli skład Ale Tak, pomijając to, to, pomijając to, że generalnie jeżeli ktokolwiek, jeżeli tak sensy komentatorzy powinni chociaż trochę znać na piłce, to powinni wiedzieć, że trener jeszcze taki jak Moskal, który doskonale zna tych piłkarzy, bo był drugim trenerem, więc generalnie Sam był, był blisko, Dokładnie. A w Krakowie siedzi od lat kilkunastu. Dokładnie. To powinni wiedzieć, że on ich zna, jeżeli coś robi. Ty powinni zachować taką delikatną ostrożność, że on wie może troszkę więcej niż oni. To ja, jak? Nie! No proszę. Przecież ci masz do czynienia z ludźmi nieomylnymi. Co więcej, to są no. tego typu ludzie, którzy po zakończeniu takim właśnie wynikiem tego spotkania i takim awansem, Oni nawet się nie zająknęli, nie, są, o tym nie, tak. nie zająknęli. I co więcej. i co więcej. Muszę powiedzieć, że się zająknęli, bo. Naprawdę? Tak, tak. Powiedzieli, że no co, co mamy teraz powiedzieć po tym wszystkim, no jednak okazało się, no że, no nie, że, że nie mieliśmy rację. Naprawdę? Tak. Trochę tak. O, to zaskoczony jestem. To, co ciekawe, Dacie... to na cztery drużyny grające w grupie Wisły, y, trzy wystąpiły w składach rezerwowych. Znaczy, jedną, która wystąpiła w pierwszym <grym> składzie, było Dense, tak. które zajęło tak. ostatnie znaczy, w grupie i walczyło Olic. Roman, Roman to Nie mam pewności, bo nie tak. Tak, więc w sumie, tak. ja nie wiem, tak, mój mój mój skład go by by chcieli. No. Tak. Roman Kołton nawet na samym początku, jak tak po prostu jechali po Moskalu, jak po Burejsuce, nawet powiedział, że no jeżeli okaże się, że się mylimy, to to odszczekam, więc liczyłem na to, że wejdzie pod stół i będzie szczekał. Bo było Ale, kiedyś taka jak... historia, że odszczy... coś odszczekiwał Worek. Tak, coś odszczekiwał. Coś, coś było i coś szczekał, tak, tak, tak, i źle tam, wiesz. Ale żeby... bo to, ta długa opowieść jeszcze e, chciałbym, bo ty mówisz, że on nic nie zna. Ale nic bo, go to nie trener, nauczyło. Jak trener, jej życie. trener który, który tak naprawdę byłby trenerem z przypadku drugim trenerem, który musi przepchnąć przez czas, kiedy nie znajdzie się kolejny e, pierwszy trener drużyny. Nie nie zrobiłby tego typu kroków, tylko wypuściłby tych tak teoretycznie najlepszych. Wypuściłby od pierwszej minuty Bitona, bo w tym momencie miałby świadomość, że jeżeli mu się nie uda, to nikt nie będzie miał do niego pretensji. No tak, ale to, ale to nie jest tak, że to jakoś tak nagle zagrali piłkarze, których Maskant w ogóle nie... nie, nie ja no ja oczywiście nie wiecie, że Raz, A dwa, że Więc... jak się spojrzy na karierę piłkarską Kazimierza Moskala, to to był taki zawodnik, który był który walczył. No. Generalnie rzecz biorąc, to był taki zawodnik, który sobie nie dał w kaszę dmuchać. No, no. Kazik Węgrzy taki. No. Trom, taki Kazik, to troszkę troszkę nie, To samo imię, półka, imię ale że jest tak, no, bo, bo, nie... bo, bo Kazi miał lepszą facjatę. Tak, no, zdecydowanie tak. tak, tak. tak. Ale to też też piłkarz Piłkarz, piłkarz z Piłka może nie minąć, a piłkarz nie. No właśnie, właśnie, więc to jest taki zawodnik, który sobie nie daje w kasze dmuchać. No, w sensie taki, Ale to nie jest. Okay, czy znaczy to nie miał charakter, to wiadomo, tylko pytanie jest, czy. Okazało się, że ma nadal charakter jako trener. Ma charakter jako trener. A ja bym go zostawił. No ja bym też go, go zostawił. Najbardziej. Ja bym też go zostawił, tylko że ja bym też zostawił Maskanta, bo, bo tam w dwóch czy trzech porażkach... No, to szczególnie, to nie był... szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności tych porażek Maskanta, bo to było tak, że wypadło mu trzech podstawowych zawodników ze no tak, no, z, z nie, zawodników, miał którzy, nie miał Małeckiego, nie miał Meliksona. Zawodnicy, yy, którzy decydują o grze tej, no, tej drużyny. I nagle no. okazało się, że do tego Bitona nie ma kto biłek podawać. No, bo no, no. i zobaczył w ogóle z kim grał poza tym. No, no to, tak. To, to nie było tak, że przegrywał... No dobra, no z tam pan, pan, była, była wpadka. No tak, dobra a tak, ale teraz, ale terby, terby A teraz Moskaw przegrał z, z Koroną. Dopiero co? Poza tym dla mnie jeszcze istotne jest to... i Legię i Wisła. Dla mnie jeszcze istotne jest w jaki sposób trener potrafi dogadać się z zawodnikami. To znaczy, że jeżeli nawet w, w tego typu meczu, gdzie są szanse, gdzie zawodnicy generalnie powiedzmy chcą walczyć i są spięci, jeżeli taki Małecki wychodzi tam bodajże w 60 minucie, i nie wyglądało, żeby w jakikolwiek sposób był obrażony na trenera z tego powodu, że, że, że wyszedł z, z ławki, co sugerowali panowie komentatorzy przed meczem. To oznacza, że to jest trener, który nie tylko jakby ma pomysł na grę, ale jeszcze potrafi w odpowiedni sposób zmotywować swoich zawodników, tak? A propos Nawet kontaktu, tak trudnych jak a propos, Małecki. A propos kontaktu z zawodnikami, to bardzo mnie rozbawiła zmiana, którą wykonał trener Lęczyk zdejmując Łukasza Madeja w 43 minucie pierwszej połowy. <laughs> Łukasz Madej zdążył zejść z boiska, jego kolega wszedł na boisko, doszedł do środka i musiał wracać, bo sędzia zakończył pierwszą połowę. No w ogóle, nie wiem, Łukasz Madej prawdopodobnie jak miał łopatę zakopałby się ze wstydu pod ziemię, po tym, co, by mu, co mu zrobił trener no, Leczyk. Na przykład kontuzja była. No. Nie, nie było kontuzji. Poza tym nawet gdyby była, no to na do, do jednej, na no półtorej minuty da rady do kuśtykać <laughs> i zostać zmieniony w przerwie, tak? A tutaj to jest tak, że po prostu dostał klapsa w dziąsło, no, no, nie wiem. Czasem u... trzeba, no po prostu. Bo... U, u porząd, no, by, to, były i nie... zmiany w dwudziestych u... którejś minucie no. pamiętam, chociaż u, u, no, jakby u, jest u pokaże... taka zasada niepisana, że przed przerwą się piłkarza się nie zmienia. się zmienia, bo tak, tak, tak, no, no, chyba Louis Van Hal w zeszłym roku w Bayernie Monachium przed przerwą, kiedyś zmienił trzech tak. zawodników tak, w jednym tak, tak. ta... von to też osobna kategoria, więc No, tak, to on on on on on tak. palożowy, człowiek, który tak. zdejmuje spodnie i pokazuje fiuta swoim piłkarzom, żeby im pokazać, gdzie się ma jaja, no to rzeczywiście, no. żeby walczyli. Ja nie wiem, czy je by to zmotywowało do no. czegokolwiek. Tak, tak, to raczej demotywacja. Tak. Jak jesteśmy przy tym, to jest tak, nie wiem, na szybko, bo skończyła nam się piłka ligowa nasza polska. Także jeszcze tak jedno, bo mm -hmm. jeżeli jesteśmy przy tym, to może zamknijmy Ligę Europejską, czy tam Ligę Europejską, i czy nie chcemy nic powiedzieć o plażowym meczu Legii dzisiejszym? No to tak będzie wyglądało. No jedyne 140 tysięcy euro są w plecy no, ale na, na, To Ale dla mnie to jest szok. To, Oni, to, to jest to, czego nie, Legia nie zrobiła, tego co zrobił Odense, tak? No, czyli, czyli nie chciało im się. poza tym trochę. z, z, z swojego tam źródła innego. Wiem, że Legia zrobiła jeszcze inną rzecz. Mianowicie wykonała już kilka tak zwanych spotkań opłatkowych, no i, <laughs> które... Tak, a jak które... Pojechali, pojechali do Izraela, to pierwsze co zrobili, to pojechali z Tel Awiwu na wycieczkę do Jerozolimy po szlakiem zabytków i następnie wrócili. Podejrzewam, że robili to autokarem. W jedną stronę, z czego ja pamiętam, to jest około dwóch godzin. No ponad. To, tak. No Dokładnie. Więc jeżeli to obrócili jednego dnia, bo chyba musieli tak zrobić, to spędzili poprzedni dzień przed meczem jakieś 5 godzin w autokarze. Tak, no, biorąc pod uwagę, że, że rzeczywiście panowie, panowie po zakończonej rundzie udanie, bo awansowali do, do kolejnej fazy rozgrywkowej, zakończyli ligę na miejscu drugim. Czyli są w czubie tabeli. Są w czubie tabeli, tak? To przy okazji tak mocno pili ten opłatek, że może już nie mieli motywacji, żeby zarabiać nie 140. No, to, to ty... zobaczmy, no zobaczmy, jeżeli skorża, nie skor... mogli się szybko poruszy. Tutaj, poruszać. tutaj <laughs> wyraźnie Skorża wystawił skład drugi. No, poza trzema, czterema piłkarzami. No, cała linia obrony to Pierwsze, by pierwszego, skład, pierwszego składu mogliby nie wpuścić na murawę. <laughs> Tak, to są, są, takie, są, są takie tajemnice Poliszynela, jak na przykład choroba Aleksandra Wukowicza po, po, zwycięstwie, po zwycięstwie Korony Kielce nad Legią Warszawa. To jest tak Warszawa, święta, filipińska choroba. Który, który, miał, który miał tak białoruską grypę przez kilka dni i miał ciężką kontuzję, bo tak balował po zwycięstwie nad, nad drużyną z Warszawy, że nie mógł wystąpić w następnym meczu. I w następnym meczu Korona zremisowała z Krakowią 0 do 0, bo zabrakło człowieka, który im prowadzi grę w środku pola. Czyli de facto zdobyła 4 punkty w meczu z wiceliderem i z ostatnią drużyną w tabeli. Czyli równie dobrze mogła ten mecz z Legią zremisować i tyle, że... A wygrać z Krakowią. No ale z Legią jest bardziej prestiżowe zwycięstwo. Ale punktów jest tyle ja, samo. A, a do tego wygrywasz ze swoim bo celem koronu. Mówmy się, nie jest mistrzostwo, tylko utrzymanie. Więc bardziej się opłaca wygrywać z drużyną, z którą się walczy o utrzymanie niż z drużyną, nie, która remisować. walczy o mistrzostwo. Bo odbiera się punkty bezpośredniemu rywalowi. Także... nie ja chciałem tylko powiedzieć, że jak tak ogólnie rzeczywiście, bo patrzymy na tą całą rundę, no to najbardziej na plus chyba Legii wychodzi tak całościowo. Mimo tak. wszystko. To Legia, Polonia, no, mimo no wiesz, wszystko. Ale, jeśli dodamy to, że Legia jako chyba jedyny polski klub od bardzo dawna potrafił połączyć grę w Europie z grą w Polsce. Pamiętamy Lech No tak, bo Polonia roku... nie, nie musiała grać w Europie No roku. tak, no właśnie Polonia, Polonia też gra na jednym froncie Lech swoje no w w Wojarze europejskie tak. przypłacił bardzo Powiem Ci, że jak popatrzę na sytuację Niektórych zawodników Polonii I którego kto nad nimi dzierży bat W postaci pana Wojciechowskiego To oni na kilku frontach walczą <śmiech> <śmiech> I to bardzo się muszą gimnastykować Żeby albo nie wylecieć Na schodach gdzieś i biegać w klubie Kokosa Albo nie dostać połowy pensji Albo jeszcze czymś innym nie podpaść tak, nie, no, ale wiesz, no. no chodzi o to... chodzi nie o to, nie, że... co chodzi, tylko tak nie, nie, czy tam właśnie me meczów tam. Ale gdzie? W ogóle, w ogóle w tym sezonie. To jak na Polską Ligę, to w ogóle jakaś no spokojno, taka No no jest, ta grze, 16, 17 spotkań. 17 f... kolejek, 6 w grupie europejskiej, wcześniej 3 rundy jeszcze no, wcześniej. Tak. No i 20. Puchar... I puchar. Pol... I I Polski. W którym no, gra dalej? No, to, jest, to, jest, to jest 20 parę wygrywających się. Ponad 30, o, 30 no. 40, myślę. No to jest jak na Polską Ligę, zatrważająca tak, liczba spotkań. To jest rzeczywiście spotkana. To jest to, co ja zawsze podkreślałem, że jak się obserwowało zawodników w rundzie wiosennej, oni mają już 20 spotkań w nogach. No i to, to była no, taka rozmowa. No Łukasz najpierw do piątej kolejki jeszcze nie wszedł w rytm, bo to po przygotowaniach. A zmęczeni... 10 dziesiąty już jest zmęczony. sezonem. Tak. Właśnie. A w międzyczasie jest... tam może się udało ze 2-3 mecze dobre zagrać. Więc to jest kiedy... naprawdę zaskoczenie na plus, zdecydowanie. To, że, że oni brali przeszkadza... tyle, tyle, ty, tyle no, kolejek, no, A poza tym, się poza tym tak wieszamy psy na lidze, a jak ja mówiłem, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że te stadiony i że jest kadra przynajmniej w kilku zespołach w miarę mocna, czyli w Lechu, Śląsku, Legii, Polonii, to w Wiśle to niektórzy tam się w czoło pukali, jak, jak takie rzeczy opowiadają. a to się okazuje, że pierwszy raz od 40 lat mamy dwie drużyny, dwie drużyny tylko przypomnę, że wtedy to ten skład Legii i Górnika Zabrze, zdaje się, to były te dwa zespoły. Legia w Pucharze Mistrzów i Górnik w Pucharze Zdobywców Pucharów w sezonie 70-71. W sezonie 72 Polacy zostali mistrzami Europy. Pół wróć, mistrzami olimpijskimi. Mistrzami olimpijskimi a, drużyna, a, a drużyna Górnika Zabrze doszła do finału Pucharu Zdobywców Pucharów także nie byłbym takim aż chóra optymistą, że to się aż tak dobrze skończy, później trzecie miejsce na no, Mistrzostwach świata, natomiast jest yy, pewne światło w rankingu, w tunelu, ale w rankingu no. te punkty, no, no punkty przynoszą znaczy, te śluny... przede wszystkim, przede Słuchaj, wszystkim jest to rankingu, są punkty typu... w rankingu, są pieniądze dla tych klubów to też jest istotne ja zobaczmy to, że może... w tej chwili mamy takich piłkarzy taki rudnie będzie odchodził, a wcześniej czy później będzie to już nie będą jakieś śmieszne pieniądze, które płaci się polskiemu klubowi za piłkarza tak, taki ochłap, tylko jak myślę, że w to już pójdzie naprawdę za dobrą kasę, jeśli, jeśli będzie no, sprzedawany. Tak tylko 5, 6, 7 no tak, około 5-6-7 milionów. Spokojnie, tak jak powinien taki piłkarz odchodzić. Ja myślę, sposób. że on już jest sprzedany tak mentalnie, no, tak. bo słyszałem, że Lech Poznań wziął jakąś wysoką pożyczkę na na dokończenie stadionu. A <śledzianie> dokładnie Strafy komercyjnej. Nie, nie, no, nie, nie można kończyć rzeczy gotowych. Tak. A swoją drogą czytałem artykuł w jakiejś katalońskiej gazecie, nie pamiętam której, że trener Majorki, Serra Ferrer, dzwonił do trenera Bakero i pytał się, czy ten... Kiedy, rudnik... kiedy Cię wyrzucają I, Bo mnie i bo nie jutro. Czy, czy szukają sobie jakiegoś następcy, pytam, za ciebie, pyta, ja, pytał się, ja bym może wpadł. Za... Ja bym nie, może bo... zajrzał, bo tu mi nie idzie. Nie, bo Majorka nie ma napastników z prawdziwego zdarzenia. Co i... Bakero chcą i... ściągnąć? Chcą ściągnąć Rudniewa. No jak za nie wgrał, to w Bakero. Nie, no wiesz no, jest, to, jest to jak najbardziej, no, jest, jest, jest to plus, no, jest to plus, nie, jest to rodzynek, no, jest to rodzynek, osiągnięty, osiągnięty przypadkiem, ale jednak mimo wszystko wywalczony no, przez tych ludzi na, do, na, na boisku. no. Ja że taki pewien paradoks jest tej polskiej ligi, bo w zeszłym tygodniu jeden z moich kolegów dziennikarzy został poproszony o wytypowanie jedenastki rundy całej polskiej ekstraklasie siedział tam, męczył się nad tą jedenastką, wymyślał kto, gdzie i jak, no i na koniec mu wyszło, że nijak nie jest w stanie w tą jedenaskę wepchnąć żadnego piłkarza Śląska. Ale no ale nie mogę zrobić jednostki rundy bez piłkarza śląska, skoro Śląsk jest liderem. Ale z jest to rzeczywiście, jak się popatrzy na każdą pozycję po kolei. No ja bym to spokojnie na ka... zmieścił Celebana, ka... na każdej pozycji jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto jest równie dobry, albo trochę lepszy nawet. A ja Stąd... uważam, uważam, że celeba, Celeban to akurat miał trzy miesiące na cztery, w których było grane, że łapał się do 11 miesiąca. To już no, to, to, to, to już wystarczy. No, tak momentach... ke Kelemen, tylko że. Jest kuczok, ale tak? ale, ale, Mila ale siłą jest... Śląska Przede wszystkim nie są je, jako no takie Indywidualności, chodzi, że... tylko drużyna no, no. I trener na każdej to jedna... pozycji ma piłkarza Powiedzmy drugiego, trzeciego w Polsce tak? Na każdej pozycji jest jeden ale lepszy Ale masz bardzo wyrównany bardzo To jest pierwsza tak, sprawa no ma rezerwowych, którzy, którzy, którzy wchodzą I to nie, nie, nie, nie czyni jakiejś wyrwy w zespole no dobrze, czy widzisz jakiegoś piłkarza Śląska Który wybiega wiem, 8 czerwca na mecz z Grecją nie. Bo ja bym nie zaryzykował. Nie. Znaczy... A, ja, a piłkarz Legii jakiś na pewno wybiegnie? Myślę, że piłkarz Lecha jakiś wybiegnie. E... Znaczy, wziąłbym, wziąłbym na pewno... Nawet piłkarz Polonii pewnie wybiegnie i piłkarz yy, Wisły, gdzie Polaków właściwie nie ma. A, a w Śląsku jest ich najwięcej, paradoksalnie. Tak. Bo, bo właśnie... Śląsk się praktycznie właśnie... spada z Polaków. No i właśnie o tym mówię, że, że jakby... <ślaśni> Złota myśli się... No, pamięci, jakby, na <ślaśni> jakby to ktoś wycią... tak, wy... to wy... wyciął z kontekstu... <ślaśni> no. No ale, ale jest ja, prawdziwym wszechpolakiem, ale, ale, wiedziałem, ale na, że koło mnie jest jeszcze przy, ktoś. Ale na przykład uważam, że brak powołania dla Celebana na mecz z Bośnią jest. No, no jest, jest powołany. Jest powołany, to jest, ja, ja go jest. opominąłem. No dobra. No. Ceban ja, no, ja, nie powołałem. <laughs> Dobrze, że Franciszek był ogóle. Na twoje zaległości. Dobra, no to wziął Celebana i wziął milę, tak? Ze śliska. Chyba chyba dwóch jest, tak. tak, tak, tak, tak i to rzeczywiście jest ostatnia szansa teraz ten jutrzejszy mecz z, z reprezentacją Oli pijsko-śródziemnomorskie. No. Bośni i Hercegowiny, dlatego, że jest, to, że, jest to, że jest to reprezentacja juniorska Bośni, która jest szykowana na Igrzyska Śródziemnomorskie. To jest wstrząsające no, po prostu, wiesz, od początku. No. Ale ja to myślę, że to chodzi bardziej o to, żeby jednak, je, jednak było się zgrupowanie tam, gdzie się odbywa od lat. Nie, przede wszystkim chodzi o to, że gdzieś trzeba sprawdzić zawodników, którzy nie mają szans zagrać przeciwko Francji, no, ale co, Argentynie, Włochom. Czy Niemcom? Co, co ci no no nie. z Bośni. No. A to, że na przykład zobaczysz, jak zawodnik Celeban wykonuje polecenia Twoje w, w na boisku. No dobrze. Czy trzyma się I, pozycji, i czy się ka... jej nie trzyma? Czy wieczorem wychodzi z hotelu, czy nie? to tak. Tak. Tak. Tak. chodzi. Tak. A trener Kapello też tak robi. I dlatego zabiera reprezentację Anglii na mecz z, z reprezentacją olimpijską-śródziemnomorską. Zostawmy to. Natomiast y, trener Smut ostatnio zaskoczył mnie, znaczy zaskoczył, bo, bo wiadomo, że Polska Dużna będzie w czasie się Euro mieszkała w Warszawie, w hotelu Haja, tak będzie trenowała na Polonii. To jest głupota totalna. To jest głupota, nieważne. Ale trener Smuda na konferencji prasowej powiedział tak, że no wybrali tak, no bo skoro los tak zadecydował, że grają dwa mecze w Warszawie, no to będą mieszkać w Warszawie. <śmiech> Trudno. I nie wiem, wiadomo, ja, w Warszawie ja, i w okolicach ja, jest jeden hotel. Zatem nie wiem, jak się udało raz Smuda od roku utrzymać w niewiedzy. Tak, że, <śmiech> że <to> będzie tylko <śmiech> dwa mecze w Warszawie, no. dopiero teraz po losowaniu tak. nagle go olśniło. No, bo, że się tym nie zajmował, kopa no znaczy, no, na właśnie sprawy. sprawy. dla mnie największą grandą to jest to, że my tuż przed euro jedziemy na zgrupowanie do Austrii, gdzie po raz pierwszy i grali znowu jakieś dwa mecze. To jest bzdura kompletna. Ale no, wiesz, no, Sport Five, tak? Trzeba no, grać mecze na, na wyjeździe tyle ile bo trzeba. I, no, to, i, znaczy smude... i to, i to jest bez sensu. Mamy euro na miejscu u siebie, to jeszcze trzeba. W z tymi meczami, zresztą rozmawialiśmy o tym, że z tymi meczami wyjazdowymi to jest nie dwa granda. To jest, no, to, to jest Ale tak, jak graliśmy w Niemczech, w ogóle nie wiadomo, po cholerę. Przed euro, które mamy u siebie w domu, jechać tam zgrupowanie do Austrii. To Jak jest bez sensu. No tak, ale opowiadanie, ja rozumiem, że samyś, opowiadanie o gdzie tym wszystkim. Za... by przyszli i byłyby pewnie pewne stadiony też przed euro. I to nie bo to, można wiadomo, się kombinować. Ja nie można mówić. Nie może. już mają to zapisane w kontrakcie. No, no dobra, ale to nie zagramy. W kra... Niech dostaną <laughs> te pieniądze, ale niech zagramy w kraju. No nie zagramy. W no kraju. nie, ale tak się nie. nie da. no ale wtedy Bo w kraju kto inny, kto inny te piną. No a poza wie. tym na co? Na pewno się da. Mał ale, ale grupa 50 działaczy, co przyjedzie znowu do Warszawy na mecz, no, czy właśnie, do Wrocławia. Do Ryszowa, a tak to sobie jechać. pojadą, da? Nie, nie, no, no, no, no, tak. nie. No, to to, to, to, to, to tam jest. We Wiedniu no, wszyscy. No, no, w Klagenfurcie. W jest Francja, to się no, Będziemy grali na polu kukurydzy. Alpy, alpy, ale blisko. Na polu kukurydzy w Klagenfurcie będziemy Pamiętam jak z redaktorem Zawadą we Wiedniu lody jedliśmy. Bardzo na szweden placu, tak, tak, tak było. Jedne piękne miasto. Ja nie, tam nie, nie lubię też nie. Ja też nie też się? Też się a, a mnie się podobało. To jest no. A wiecie, piłkarzy ma kontrakty z Górnikiem zabrze, ważne za które 40. 46. No. Wow. No. no to bogaty głup. No. płaci. Nie, ale po ostatnim meczu rundy zostali wystawieni na sprzedaż wszyscy no i, I powodzenie Szef, szefosto powiedział, że z tym wszystko jedno no dziesięciu muszą sprzedać, dowolnie po prostu bo... bo... musi być ich mniej bo 46 nie da się płacić no ale to wiesz, nie, nie trzeba daleko szukać nie tak, dawno, nie tak dawno drużyna Realu Madryt miała 36 zawodników to, którzy płacili. No, no to wiesz to najlepsze no, wzorce no. No. Real górnikowi no, tak, to w ogóle no, do pięknie tylko że oni też wystawili na no, listę paru piłkarzy i między innymi ofiarami tego padli Morientes, Roberto Carlos i Guti i tego typu polityki. także... Czy do głowy tego się zgodzę? Co do Morinity? Co uważam to za błąd? No to nawet kibicer Alomadry uważali, że to <głos> tak, błąd. Niektórzy znam nawet takich, co kibicowali drużynie Monako i cieszyli się <głos> z jego goli wtedy, kiedy strzelał przeciwko koralowi. Bo... Myślę, że nadszedł ten moment, bo już redaktor nie wytrzyma przejścia. <głos> <którego głos> <darbie> nie <głos> już mi się nie chce. To tak dawno było. A, czyli porozmawiamy o osób, gdzie się zaksy kędzierzyn kand koźle, tak? <głos> I i zwycięzcy, tak, i Skrybełchatów. chatów. A ty, bo Ja rozumiem, że ty wypierasz, bo ty twierdziłeś, że ten real jest taki mocny nie, i nie, że tak nie, fajnie nie, nie, gra w piłkę, nie, nie, nie, nie jak ja miałem, ja miałem nadzieję, ja miałem nadzieję że, że, że wreszcie obejrzę... To ty chyba to, piłki na może nie oglądasz na co dzień. Że, jak wszyscy pewnie. Miałem nadzieję, że wreszcie w tym razem, tak jak napisałem zresztą na podcaście, Będę miał do czynienia z wyrównanym i niezwykle interesującym granderby. No, okazało się, że no, niestety skończyło się tak, jak zawsze. I to było to znaczy, Panie redaktorze, no. trzeba być sprawiedliwym. To nie może pan teraz tak mówić, że, bo to nie było tak. Patrząc, jakby na to, w jaki sposób grał Real. <grym> albo więc, raczej jak nie grał, albo czasami jak nie grał, <grym> ale tak naprawdę nie było wiadomo, jak ten mecz się ułożył, jak no, będzie no, wyrzał. No, nie, nie mógł nie grać, skoro był liderem. No czy, dokładnie. Znaczy Mówię o, o meczu. To, to nie, właśnie, chodzi też właśnie To właśnie o, o, o... o tym mówi. No, miałem nadzieję, że to będzie po no to prostu, wiesz, tak mocna walka do 90 tak. minut i będzie bardzo wyrównany mecz, i wreszcie będą grandery na naprawdę żeby, wysokim że, że, poziomie. żeby no. tak było, trzeba być w sensie emocjonalnym. Wydaje mi się, że za Mourinho że znaczy to jest jakby oczywiste, że nigdy ten Real nie był tak mocny i nie był tak poukładany, bo miał czas na to, żeby go zbudować, jak teraz. No i teraz już chyba generalnie się okazało w sposób wyjątkowo dobitny i jasny. Że Murinio po prostu nie ma żadnego pomysłu na to, żeby grać z Barceloną, i ta jego niemoc ma dużo głębsze powody. Tak? Bo to znaczy, nie... miał taki no, pomysł z Interem? No. Miał taki pomysł z Interem i. Tylko, że, tylko, że wiesz, i... ten pomysł z Interem yy, tak mu, yy, wypalił mu w jednym meczu, w którym też miał więcej szczęścia niż rozumu. A oprócz tego. To tak jak mówię. No wypali mu w dwóch meczu, bo to w dwóch meczu jednak awansował. No tylko, że przypomnij sobie, w jakich okolicznościach nieuznana została bramka, w których, w którym, która dzieliła go od tego, żeby tego awansu nie było. Bo gol, gol Bojana, prawidłowo zdobyty po hipotetycznej ręce, turę to jest w ogóle jakaś pomyłka. No tak, no, ale takie I... rzeczy w futbolu się zdarzają. No. no zdarzają się, zdarzają, dlatego niespecjalnie... specjalnie. co ciekawe, twierdził, że w tej chwili na Barcelonę pomysłu nie ma nikt, więc jakby to tak naprawdę jest, no, jest ale, ale, nigdy, pech, ale nigdy w nie. historii nie było trenera, który przegrałby z Barceloną 8 razy. A no bo nikt tak często w takim krótkim okresie a właśnie. nie grał No, no ale, to, ale są byli trenerzy, którzy grali często z Barceloną i wyciągali wnioski z porażek mimo wszystko. No dobrze, no, ale to też nie jest tak, że Barcelona przez całą swoją historię grała tak jak gra teraz no. tak. To też musisz... Wiedzieć, przecież wiesz o tym doskonale, że Barcelona... Sobie na, na, na od kiedy wszystko wygrywa? Od czterech lat? Nie, no, częstotliwość dobywania a weź Barcelonę od ośmiu po... lat. Nie, no poczekaj. No, weź, weź sobie częstotliwość dobywania przez Barcelonę Pucharów Europy e, w historii, odkąd istnieje. No dobrze. Jeśli chodzi o to, że wiesz, mamy no, do... do czynienia... Poczekaj. Mamy no tak. do czynienia z najlepszą bartoną w historii no, istnienia ma... tego klubu. No chwili. mamy. No, no to jest no, łatwiej a, o taki rekord. Dopiero co czytałem, że mamy też do czynienia z najlepszym Realem w historii zbudowanym za miliard dwieście milionów milionów euro, gdzie powiedzcie mi kim zastąpić no, dobrze, Mourinho, no, ale... który ma z, miał, miał zdetronizować Barcelonę, no, do... co zrobić? przegrał ale kogo Oś... no, no, czytam no, o, o tym w prasie hiszpańskiej notorycznie no, no, no, dobrze, ja właśnie po, ja, ja ja na początku prańsko. podcastu też czytowałem jak to Najlepszy. umówmy się żeby myśleć o tym, że chce się coś wygrywać, Real Madrid sprowadził Mourinho w jednym, jedynym celu zdetronizować Barcelonę co robi Murinio? Przegrywa mecz za meczem, bierze w dupę za no dobrze, każdym ale razem. Ja, ja jakiego piłkarza można jeszcze kupić, żeby zmienić obraz? Jakiego rozgrywającego? Jakiego napastnika? Co można zrobić? Żadnego. No właśnie, nie można zrobić nic, i podejrzewam, że gdyby na miejscu Mourinho był dowolny inny trener, i tych 11 piłkarzy wymienić by na innych, teoretycznie 11 lepszych, i tak by z Barceloną przegrał. Powie, powie powie powiem no. wam jedną rzecz. Ale dlaczego? Ale powiem wam jedną rzecz. Dlaczego trener. Najlepszych zawodników w tym momencie? Nie. No. nie. Raz, że jest odważna, dwa, że prowadzi normalną filozofię, trzyma się jej w meczu. Pokaż mi drugą drużynę, która w momencie, kiedy przegrywa 1 do 0. No dobrze, ale bardzo... nie, no dobrze, nie zmienia nic. Okay, okay. ale co, nie ma najlepszych zawodników na świecie? Nie. Barcelona? Nie, no ma. Nie, Barcelona, no, no, ale, no, no, zaraz, zaraz, moment. Jak to nie, to nie ma? Tak no ma. Tak. No. No ma, ma w, w środku pola ma Czewiego i nie jestem, Busquetsa. Mistrzów świata. Ale to Teraz teraz to mistrzowie świata mają Barcelonę w składzie? To może No dobrze, no dobrze, no ale tak czy inaczej. No to zaraz o czym świadczy? Docieramy do absurdu bo mniej więcej 20 minut temu mówiliśmy o tym że y, na przykład, powiedzmy, wróćmy na nasz że Śląsk, na nasze podwórko, że Śląski nie ma najlepszych piłkarzy w lidze, ale jest mocny jako zespół. No nie, ale Barcelona Barcelona jako mogła jako mieć... też jest mocny. Okej, okay, no to ja wiem, ale to właśnie, bo siła Barcelony nie no ale... polega na tym, że ma najlepszych zawodników na ale świecie, bo można się kłócić, kto jest najlepszym no zawodnikiem dokładnie. na świecie. Nie, polega na On, tym, że są zespoły ja kto ma na najlepszych zawodników na świecie. Nie. To się łączy ze sobą, polega... dlatego wygrywają Lidę nie, Mistrzów, a nie Ligę tym, Polską. Nie, polega na tym, że moim zdaniem, gdyby trafił inny trener do Realu, którą postawili za zadanie, żeby wygrać z Barceloną nie w jednym meczu, ale żeby skończyć dominację Barcelony w lidze, to powinien powiedzieć, dajcie mi 5 lat. Dlatego, że siłą Barcelony jest budowany system, który jest budowany od dziesięcioleci. No dobrze, o Lidze to jeszcze nie przesądzajmy. Na razie mówimy o wygranym Granderby, który i Ale problem polega na tym... jak wygra za mecz. Tak, jak wygra za tak, mecz ale, będzie miał przewagę. Okay, więc, ale problem więc, na więc to, przykład... To, to jeszcze od okay. o detronizacji Ligi jeszcze nie ale mówimy. Ale do Granderby było dla mnie w sposób bardzo jasny pokazywało jakby o co w tym wszystkim chodzi. Znaczy było tak. Zaczyna się mecz, który układa się Rallowi jak sposób, marzenie, jak no, marzenie doskonałe 20 sekunda strzelają bramkę. Następnie 20 minut jest takie, no piłkarze z Barcelony nie są herosami z, z nadziemi. Poza tym Barcelona zawsze na początku śpi, w związku z tym przez 20 minut generalnie mogli im strzelić jeszcze dwie następne bramki. Nie zrobili tego. Dlaczego? Ponieważ Real na polu karnym, przy polu karnym Barcelon nie grał krótką piłką w ogóle. Oni nie wiedzieli w co. Nie wiem no w tym rzecz. To, to to naprawdę zrobić. mieli jedną dobrą sytuację, którą zdopił Krystyna. No. no ale czy widziałeś, żeby oni rozgrywali jakieś podania blisko pola karnego? Tam było tak, żeby zawodnik poza biegał tym, i strzelał na pałkę. No, to, to, w... to rozwiązaniem ewidentnie ich zaskoczyło ich samych również. Znaczy to, znaczy, że, tak to, to że prowadzisz 1-0, jeżeli cię zaskakuje, to znaczy, że powinien zmienić ligę. No, dokładnie. To jest tak, jakbyś zdokautował przeciwnika i dziwił się, dlaczego on leży. No, bo no. nie, no, nie pozwolił no, on by wstał, no, nie, nie potrafiłbyś go skończyć. No, nie, nie no strzelenie bramki, strzelenie bramki tam w 20 czy w 30 sekundzie, no proszę was, zaskakuje zawsze wszystkich. No. Ale potem nie, przez to, 20 jak, minut. Ale, ale, co, ale co cię zaskakuje? Ta, taktyka realu była. rozumiem, taka. że ciebie ta bramka nie zaskoczyła. Zasko zaskoczyło mnie to, że Barcelona popełniła trzy błędy w ciągu 20 nie, nie, no, sekund. No, to była przypadkowa ale, bramka. Przepraszam, cię, może po co, no właśnie, no to nie jest zaskakująca odpowiedź mi na jedno pytanie. Po co Real wychodzi pressingiem od pierwszej sekundy? Po to, żeby strzelić szybko gola. Strzela Jak szybko wszyscy. Gola i co robi, nie wykorzystuje tego. No to dobra, znaczy, że no. co? To znaczy, że albo, albo trener nie ma pomysłu na rozwój dalszych wypadków, bo nie ma, bo jeżeli trener przeprowadza trzy zmiany w meczu i przegrywając mecz za ofensywnego pomocnika wprowadza ofensywnego pomocnika, za defensywnego pomocnika wprowadza defensywnego pomocnika i za napastnika wprowadza napastnika, to znaczy, że uważa, że pomysł na mecz jest świetny. Podczas kiedy od 50 minuty widać, że pomysł nie jest świetny. Ale ja nie bronię Bury. Nawet wcześniej, ja e... bo, drużyna, bo drużyna przestała grać w piłkę w 30 minucie. Mało tego, drużyna, która prowadzi 1 do 0 i słynie na całym świecie z gry z szybkiej, szybką kontrą, to w takiej sytuacji, zamiast się cofnąć na swoją połowę i pozwolić Barcelonie atakować i strzelać jej kolejne bramki z kontry, Błardzo. drużyna przez 30 minut wrzuca takie tempo pressingu, że sama się zajeżdża, no nie, do... tłumaczysz mi to, jakbym tego nie widział. Tak, ale, ja z, z, no, z, ale zastanawiam się, zastan, zastanawiam się, fenomen no. nadal tego, jak wybitnym trenerem jest Mourinho. Skoro ty to widzisz, skoro ja to widzę, skoro widzą to dziennikarze, dlaczego nie widzi tego on, że po, po, zobacz, jaki to jest szachista. Ale ja nie mam który... zamiaru zajmować się psychiką <grym> Nazem no no Mourinho, no jest, no jest... ponieważ je, jego podejście do futbolu, jego podejście do polskich po medialnej po, i tak po, dalej, od początku rzecz, mi się nie podoba. Wyszedł mu mecz w Superpucharze przeciwko Barcelonie, w którym wziął pod uwagę, nie wziął pod uwagę tego, że Barcelona przyszła z plaży, zremisowała 2-2 w meczu, który powinna przegrać na Santiago Bernabeu. Bo Real był dużo lepszy. Co zrobił? skopiował pomysł na mecz. Nie biorąc pod uwagę tego, że Barcelona po kilku miesiącach będzie znacznie silniejsza i że jest trener drużyny przeciwnej, który również z tamtego meczu wyciągnął wnioski. A trener drużyny przeciwnej wyciągnął wnioski na tyle szybko, a do tego potrafi reagować, nie zmieniając zawodników, bo wszyscy mówią czwartoligowy WF-ista, który ma najlepszych piłkowych piłkarzy na świecie, ma samograj, i który mu sam mecze wygrywa. Nie wiem, kto tak mówi. No... Znaczy, już tak chyba nie mówią. I posłuchaj tak? posłuchaj głosów, ile, ile Guardiola był osiągnął, Bala, gdyby nie miał tak. takich piłkarzy, jakich ma. No to jest generalnie taka opinia, y, jaka jest. Podczas kiedy ten czwartoligowy był nie była. Nie, nie, by było, nie. Teraz już nie jest, ale faktycznie mniej więcej nie wiem. Rok, półtora roku temu były takie opinie. Ale to cały czas wracamy do początku, kiedy podsumowaliśmy wiedzę dziennikarzy. Tak samo chodzi Mówią, że tak naprawdę tą drużnę to by wiesz, jego ciało poprowadziła i też by. też był taki sukces. No to, to, to, to, to tylko, że to, to, to, to że, jest takie rozrzutane że... no, tak, powiedzenie, dobrze, którego nie można dać. Różnica, różnica między tym, co ja chciałem powiedzieć, że redaktor sobie tego nie wymyślił. <grym> ja, nie, to nie ja to no dobrze, nie, to, nie, nie, nie, ale chodzi mi o to, że to są rzeczy, z którymi nie dyskutować bo nie masz czego tego, bo to wiadomo, wiesz, ktoś to pisze, to sam siebie ośmiesza. No dobrze, no, ale ja się z takimi opiniami spotykam Ale często. ostatnio się... Podobnie jak że... się spotykam z opinią notorycznie, że Mourinho jest najlepszym trenerem na kwestia, świecie. Kwestia jest tego, no... jesteśmy <grym> ludźmi w miarę inteligentnymi, że jak się spotykamy z jakąś opinią, która <grym> załóżmy, jest niedorzeczna, to. tak, załóżmy, tak, <grym> to jak się spotykamy z jakąś opinią, która z, ze swojego, jakby no, z, od, od samego początku do swojej definicji jest niedorzeczna, no to nie dyskutujmy z nią, no, bo nie ma z syn, nie no. że, że, że jest, jest bo wszyscy chyba na, taki się, na, na takiej do, zasadzie. Do, no. do, do, dodam jeszcze no. jedną rzecz. Dobrze, nie mówmy już, że Guardiola się do niczego nie nadaje. Natomiast nie robiąc żadnej zmiany, przesuwa trzech zawodników i zmienia obraz gry, wtedy kiedy drużyna gra gorzej niż on tego oczekuje. Co robi trener prowadzący drużnę przeciwną? Nic. Dlatego, że trener prowadzący drużynę przeciwną siedzi i ogląda mecz. Nie zapłacił za bilet, siedzi na ławce i ogląda granderby. Ma No A fajnie, ta... zajebiście, bo chciał. Tak Co prawda dla zwykłego kibica z jego miejsca niewiele widać. Znaczy może dlatego tak źle prowadził. Nie byłem, byłem na paru meczach i ja jednak chętnie bym obejrzał takie gronderby tak. z jego pozycji. Znaczy ja osobiście wolę oglądać ja wolę trochę ten, wyżej. Parę, parę tak. Dlatego wyżej. Guardiola wstał i... Wstał Ale nie i i pos... w <laughs> Dlatego Guardiola stoi i, i mecz ogląda y, y, bliżej, bliżej linii, a Mourinho siedzi i y, y, y. najlepsze było to, że po golu w 20 sekundzie zaczął błyska, robić błyskawiczne notatki. Nie wiem, co z, z tych notatek wy, wynikało, bo dla mnie obraz meczu się w żaden sposób... Kto? kto robił Murinio. No pisał, muszę kupić mleko. <laughs> tak. No, znaczy... Nie, no ja, ja tylko bym jakby apelował o takie jakby... Yy, po pierwsze z nam przegrywają teraz wszyscy, więc jakby Mourinho nie jest ale nie, wyjątkiem nie, w przegrywaniu, w, w, w tym przegrywaniu. No nie, to a bo to... przegrał 8 razy dlatego, że grał z Barceloną 8 razy, nikt z Barceloną. W ostatnim czasie nie grał 8 razy, więc nie, no nie miał on szansy. Przez 18 przegrać. miesięcy przegrało 8 razy, no Będą, prowadząc no, no, różne nie, drużyny. A tak. no, nikt inny nie grał z Barceloną tyle razy. W, w w w Chelsea, prowadząc, w, prowadząc Chelsea, prowadząc Inter i prowadząc Real Madrid. Czyli nie najsłabsze no. zespoły z nie najsłabszymi budżetami. Ale też chodzi też o to, że jakby żaden inny trener nie miał takiej szansy. Nie miał takiej szansy, a stawiam, że gdyby dostał taką szansę. to nie jest tak, że. Louis Aragon jest Ręczam Ci, że grał z Barceloną znacznie więcej. Podczas ostatnich 18 Nie, miesięcy? Nie, podczas całej swojej kariery. Luis Aragoniec z Barceloną grał dużo więcej niż 15 razy. Prowadząc Atletico Madryt, prowadząc Majorkę, prowadząc Saragosse i w takie no drużyny, tak, ale... Luis Aragon. Ale, ale czy to zachowuje? było ostatnich czterech latach? No właśnie, o to chodzi. N nie, ale no. prowadził Majorkę, <grym> Atletico Madryt, drużyny, które są niczym w porównaniu. I wtedy Barcelona była mistrzem Hiszpanii. Atletico Madryt, które ostatni mistrzostwo było w 96 nie istniało wtedy, kiedy Aragon jest No dobrze, no to tak samo można Mimo powiedzieć, że Aragoniusz Barcelona nie wygrywa teraz wszystkiego, bo, bo liga pokazuje, że nie wygrywa tego okay. wszystkiego. A takich trenerów jak Aragón Munios i inni, którzy prowadzili drużyny po kilkanaście razy przeciwko Barcelonie, jest kilku. No dobrze, ale ja pamiętam taki podcast kiedyś dyskutowaliśmy na temat Mourinho, jak zdobywał do i ja mówiłem, że nikt w, myślę, w ostatnich, w ostatnich latach nie wydał na swoich piłkarzy tylu lat a jednak upieraliście się, że to nie jest do końca tak. Panie redaktorze, myślę, że odcinek Mourinho-Barcelona starcie Mourinho z, z Pepem zamknijmy na dzisiaj natomiast dostaliśmy właśnie e, od jednego z naszych słuchaczy e, komentarz komentarz jest następujący i chciałbym, na żebyśmy tego na tego zamówiliśmy, na A teraz? A, A, tak. słucha, ale ma moc tak. ale mam moc człowiek, no. słuchasz pisze podsłuchowywać, mam nadzieję, mam nadzieję, że panowie redaktorzy usiądą do podcastu porozmawiać o Grand Derby oraz najważniejszy w sezonie niestety właśnie <śm> nie bardzo jest o czym właśnie jest o czym, poczekajcie no nie, no bo się wydarzyło to samo, co się wydarzyło poprzednim razem właśnie nie, ten temat jest zamknięty. Nie, dokąd jeszcze o taktyce jeszcze porozmawiać? No jak A? się nie wydarzyło to samo. No, Przyjechała no. znowu Barcelona, znowu wygrała znowu. A jakie wyciągnąłeś prostu... wnioski z taktyki? Z tego, jak została Barcelona pokonana, to może dokoń, do, nie, nie, nie, Nie, nie, nie. ja to, proponuję teraz redaktorowi dam dwie minuty na taktykę, my się nie odzywamy, nie będziemy tego komentować <słuk> w ogóle, a potem przejdziemy dalej. Myślisz, do... że dwie minuty wystarczą? Więcej nie, nie, nie. komentować no taktyka jaka była, taka była. Nie, wszyscy to widzieli. Nie chodzi o to, że o taktykę się trudno wspierać. Właśnie jestem ciekaw, jakie ustawienia Barcelony widziałeś w tym meczu. Rozumiem, na tej zasadzie. No, bo ja na przykład widziałem kilka różnych ustawień i po raz pierwszy w historii futbolu, odkąd oglądam Grand Derby, a oglądam je od dawna, po raz pierwszy widziałem, żeby drużyna zagrała trzema różnymi ustawieniami na przestrzeni 25-30 minut. I to jest rzecz dla mnie absolutnie innowacyjna, jeżeli chodzi o sposób rozgrywania meczu. To, że drużyna zaczyna czwórką w obronie, przechodzi na, na grę trójką, później, z gry, później przechodzi na grę piątką w pomocy, a momentami grę w pomocy raz trójką, raz czwórką, a raz gra piątką. To, że nie ma klasycznej dziewiątki w meczu przeciwko Koralowi Madryt, bo nie było napastnika grającego na szpicy. To, że zawodnik, który normalnie gra w ataku, jest wycofany na swoją połowę, po to, żeby mógł absorbować defensywnych pomocników drużyny przeciwnej i dogrywać piłkę. Do albo przesuwających się krzyżowo zawodników w ataku, albo poruszających się w bocznych sektorach boiska zawodników, którzy zostali tam przesunięci, tak jak Alves. To jest rzecz, która. Mało tego. Dlaczego Messi wielkim piłkarzem jest? Dlatego, że potrafi podporządkować się w 100%. Y Temu, co mówi mu trener. To, czego nigdy nie zrobi żaden piłka z rozdmuchanym do granic możliwości ego. Messi ma grać w odbiorze, gra w odbiorze. Messi ma rozgrywać ze swojej połowy, rozgrywa ze swojej połowy. Messi ma asystować i podawać, asystuje i podaje. Messi ma nie strzelać, ma, nie, ma nie, nie dublować pozycji fałszywej dziewiątki, nie robi tego. No i ten Messi potrafi się podporządkować. Mało tego, wszyscy zawodnicy Barcelony potrafią się podporządkować. Podczas kiedy zawodnik, na którym nie będę się wieszał psów, dlatego, że miał bardzo trudne zadanie, czyli Cristiano Ronaldo, w sytuacji, w której ma podać piłkę do lepiej ustawionego kolegi z zespołu, który się nazywa Di Maria i gra dużo lepiej w tym meczu niż on, nie robi tego. I tyle. Różnic między obydwoma oby drużynami jest bardzo wiele, Natomiast jeden prosty pomysł taktyczny spowodował lawinę różnych konsekwencji, mianowicie przesunięcie Busquetsa pod linię obrony, stworzenie przestrzeni dla Messiego żeby, po to, że mógł się rozpędzić, wiedząc o tym, że mu, słynący z obsrywania sobie zbroi ze strachu Mourinho przeciwko Barcelonie nie pozwala defensywnym pomocnikom wchodzić na połowę Barcelony, tak samo jak nie pozwala zazwyczaj bocznym obrońcom włączać się do akcji ofensywnych, bo a tam ci zaatakują. <śm breakdown> powoduje to to, że Messi ma 10-15 metrów, żeby się rozpędzić. Rozpędzony Messi, no to tak trochę, jak, jak ja bym chciał na torach zatrzymywać pociąg podmiejski gołymi rękami. No i no tak nie, też. Messi jest trochę mniejszy. Messi jest trochę, mniejszy, ale trochę szybszy i chyba ma trochę więcej gazu jednak. No i do czego to doszło? Doszło do tego, że jak mówię, że rola wychowanków w Grand Derby jest kluczowa. Doszło do tego, że w Realu Madryt najlepszymi piłkarzami są Francuzi. Benzema i Diarra zagrali jako jedyni na poziomie zasługującym na komentarz w kategorii występu zawodnika Realu Madryt przeciwko Barcelonie. Skończyłem. Nie, no ja tylko to chciałbym, to, to że to, to jest to, co jakby to, to, że mówimy, że Barcelona jest w tej chwili klubem trochę jakby nie z innej planety, z innej planety i, i ciężko sobie wyobrazić, że on coś przegra, chociaż wcześniej czy później pewnie coś przegra, bo, bo jakby no to jest znaczy, no, niemożliwe. Żeby... Historia, historia futbolu zna. No, tak było z, tak, no, z Milanem, który prezentował tak, futbol tak, tak, 21 tak. wieku. w tej chwili tak, to, tak to, to, co mówimy, to jest to właśnie, że mają y, genialnych piłkarzy, to, że uh, jakby oni się ze sobą znają od dawna, zgrywają i że tworzą drużynę i to, że rzeczywiście u Guardiola bardzo niespodziewanie w sumie okazał się jakimś yy, samorodnym geniuszem trenerskim, bo no, to... No, tym, nie, no to nie, nie, no tak jest. Ani, nie, no tak jest, ani samorodnie, ani niespodziewanie. Już, mówiliśmy pogardę. już o tym rok temu mniej więcej. myślałem, że będziesz z geniuszem. No <śmiech> się, że... nie, nie, nie, no zaraz, zaraz, zaraz. Facet zostaje trenerem z biegu tak naprawdę. Z czwartej ligi. No ale nie, nie, to, nie, nie go ze sklepu spożywczego, gdzie po prostu rozdawał torebki. Ale, ale, ale ja przypominam, że redaktor zabarza... że wstawiał na to stanowisko Mourinho, więc... No, nie, no Chodzi o to, że w momencie, jak Guardiola zostawał trenerem Barcelony, to pukali się go chyba wszyscy. Bo, bo... Ja łącznie ze mną. Tak, bo, bo tak mówiliśmy, nie ma nigdy przełożenia takiego, że genialny piłkarz będzie dobrym trenerem, a Guardiola, tak między Bogiem a prawdą, ani genialny nie był. Był dobrym piłkarzem, może bardzo dobrym, ale nie był genialnym i nikt się nie spodziewał tego, że on będzie takie rzeczy wyczyniał, a on rzeczywiście, ja nie pamiętam jak myczu rozmawialiśmy na podcaście pół roku temu, gdzie też wyszło ustawienie takie, którego nie dało się sklasyfikować tak naprawdę według znanych do tej pory ustawień piłkarskich, bo, bo on takimi on, rzeczami zaszkakuje. To, to, to, to są dwie rzeczy. No, je, ale... Jedna jest kwestia taka, że, że, że Pepe Guardiola mają do, do czynienia z takimi zawodnikami, bo to jest niesłychanie istotne, bo te taktyki które stosuje Barcelona, to jest też, trzeba mieć pod uwagę to, że to, że jeden, do no... Jedno jest to, że trener to wymyśli, druga jest kwestia tego, że zawodnicy to wykonają. Tak. Ale ja mówię, że to, to wynika istotne. z tego, że te wszystkie rzeczy I to jest są takie związane z budową systemu, który jest budowany od dziesięcioleci. On się rozwija. Guardiola teraz może robić różnego typu rzeczy, które Ale ten, w ten sam, sam system funkcjonował za Rajkarda. No to jest wiesz, kwestia tym, jest tego, kto system. jak wykonuje i jak wymyśla ten. Wiesz, system. Nie, to to samym ale tak no. zgadza się tylko że... W samym założeniu może może nie do końca, tak? W takim założeniu działa w wielu klubach, czyli bazowanie na wychowankach, granie jednym ustawieniem jest, jednym od, od, od to, nie jest, to nie jest to nie tak, jest tak że tylko Barcelona tak robi no, to, I, to... i jakby wiesz, to żeby to się nagle sprawdziło, musi nałożyć bardzo wiele czynników jednocześnie, w to się nałożyło nie, no, zgadzam się, generacja oczywiście. genialnych tak. piłkarzy tak. ale którzy... w tym momencie ja chcę tylko powiedzieć o porównaniu tego co się dzieje w Barcelonie i tego co się dzieje w Realu tylko w tym momencie o to no, ale to nie, nie ma co porównywać. Znaczy, no, to, nie, nie, bo, to, bo to, te bo... kluby mają no, zupełnie inną filozofię. No, ale właśnie ty, to i teraz właśnie o to mi chodzi. Ale... I stąd się biorą wyniki. Dokładnie. W, w jakim sensie mają inną filozofię? W tym, że w Barcelonie no, budowany Nie, no właśnie budowany jest jakiś system od lat, natomiast Real generalnie mi się kojarzy z wychowaniem dla innych klubów. Nie, nie klubów. Nie, ale dokładnie. Real ma system polegający na tym, że się kupuje za ciężkie pieniądze każdy, no, dla... którzy się sprawdzili gdzie indziej. No i kwestia jest no. tego, że czasami mi się to sprawdza, czasami mi się nie sprawdza. Czasami wygrywają ligę i wygrywają ligę mistrzów, a czasami nie wygrywają ligi i nie wygrywają ligi mistrzów. No i, tu, no no i tutaj to polega, no. wracamy trochę tak naprawdę do naszej rozmowy o Arsenalu. Tak, bo... no tak, tylko że Barcelonie też nie zawsze się sprawdzało, bo Barcelona ma ten system od wielu lat, a do, dopiero teraz tak znaczy, naprawdę O tyle dominuje, się, o tyle się no, nie, no, nie zawsze wiesz... sprawdzało, że Barcelona jest jedyną drużyną, która odkąd powstały europejskie puchary zagrała w jej wszystkich edycjach. Czyli zawsze jakimś dziwnym psim swendem do pucharów się załapała. No dobrze, nie nie no, był to Real, ale... Real Madrid, nie był to Milan, nie był to Inter, dobrze, tylko sobie. zawsze no, okay, w tych no, grała Barcelona. No okej, okay, no tylko, że nie zawsze zdobywała mistrzostwo Hiszpanii, nie, no, nie, nie, zawsze. nie zawsze zdobywała drugie, wicemistrzostwo Hiszpanii, no, no, i nie, nie, nie, nie zawsze zdobywała Ligę Mistrzów, Ligę Europejską i tak dalej, i tak dalej. Gdyby zawsze zdobywała... To nigdy zdobywała... No, no, no, ale, ale, ale to mówię nie tym. Albo uznałbym, że 3000 zł krąży. Że zawodnicy Barcelony mają więcej kopert. Z trzema no dobrze, No dobrze, chodzi, to mi, to, chodzi mi, to, mi o to, że te systemy mają lepszy okres i gorszy okres. No w tym momencie się każdy. sprawdza. Ale jak są. najbardziej są. się sprawdza. No, I generalnie okay. tego typu. Nie potem... mam, nie, ja chcę powiedzieć, nie, nie, nie to, że to, to jest tak, jak. Ale nie mówmy, jak, że to już wiesz, jak, jest jak stola... jakby rzecz Stolat. ostateczna. To tak na już rzeczy ostatecznych było w wiele. Nie wiadomo. Powiem Ci szczerze, że nie wiadomo, no, czy to tak nie jest. Dlatego, że ja jeszcze nad jedną rzeczą, sorry, że Ci tutaj teraz mm -hmm. przerwę, nad jedną rzeczą się zastanawiam. Bo bardzo istotny w pojedynkach tego typu zespołów jest aspekt psychologiczny. Jeżeli Real Madryt, zawodnicy Real Madryt wychodzą przeciwko Barcelonie i mają w głowie, znowu z nimi przegraliśmy, to co oni mają w głowie przed następnym meczem? Jak on, wiesz, to jest tak jak trochę w pojedynkach tenisistów. Zawodnik z rankingiem trzecim, czasem gra z zawodnikiem z rankingiem pierwszym. I zawodnik z rankingiem trzecim 10 razy z rzędu... wygrał trzecim wy... nawet dość często gra w tym pierwszym. To no jest tak, tak, tak, bywa tak ale, ale czasem bywa tak, że na przykład w ciągu ostatnich 10 pojedynków tamten wygrał 9 razy. I zazwyczaj wygrywa ten, który wygrał 9 razy, a nie ten, który wygrał jeden jedyny raz. Bo myśleć o tym, co ma zmienić w tej rywalizacji, musi ten, kto pretenduje, a nie ten, kto broni. Barcelona jest pewna siebie, co pokazała po stracie bramki w 20 sekundzie. Nie, no tylko wiesz, jest pytanie, jeśli, jeśli za rok czy dwa, albo jeszcze wcześniej, odejdzie Guardiola, skończą karierę wcześniej czy później i Xavi, i Niesta, i cała generacja są młodzi, ale nie ma pewności, że ci młodzi no, będą aż tak nie dobrze jak ma, ci. No, może się tak okazać, że za pięć, lat, miało... za pięć lat to będziemy mieli taką epokę, jak teraz Barcelona, będziemy mieli taką epokę Realu. Mieliśmy już takie A, bo... epoki, ja, kiedy ja, Barcelona chciała słabiej, ale już nie będziemy mieliśmy. mieli takiej epoki Realu. Real, to znaczy Real Raczej się... O to chodzi. Real Racy Racy o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. O Arsenalu prędzej. Nie chodzi mi o to, że Real wychowa tylu wychowanków, tylko chodzi mi o to, że na przykład przez 4-5 5 lat będzie dominacja dlatego, nie, że ten będzie po prostu nie, nie, miał taką spłatę taki będzie kupował to, nie, i tak dalej. Nie, Już no, miał taką spłatę do... sezonu no, Ligi No místców, no to, to już tam miał tras... takie historie, no. Z 98, chyba, 98 dwa, 2000 i 2002, tak? No, dokładnie. I no. też nie bardzo na wychowankach. Zresztą bardziej no, niż w tej chwili no by, miał był, Raula, był, miał Casillas i tak dalej. Ale zawsze, to było, no, zawsze to był zaciąg. Tak? No, no tak, zaciąg, ale z zespołu jednak... No ale to, to zespołu... było cały czas Galacticos. Tylko, że, się że weźcie jedną rzecz pod uwagę. Real wtedy, kiedy rządził, rządził na świecie, z Barceloną wygrywał... Raz wygrywał Real, raz wygrywała Barcelona. Teraz jest tak, że na 11 czy 12 pojedynków Real wygrał jeden mecz nie, no po tak, no, teraz jest absolutnym okay. ja mówię, ja mówimy tylko o tym, tylko że, że kwestia jest. jest tego że tak naprawdę nie wiemy czy za 5 lat czy za 7 nie będzie zmiany po prostu tej tej. czy tej tej macie historii, wrażenie, bo... że w tych Grand Derby że one były dużo spokojniejsze jeżeli chodzi jakby o tak, tak, pił... między piłkarzami. Pierwszy, pierwszy raz od bardzo dawna po Grandel rozmawiamy o piłce nożnej. Nie, tak, nie, tak, nie, nie było, nie było, nie było czerwonej znaczy, kartki. Ja, tym uważam, meczu. ja uważam, że wszystko, że tak naprawdę to wyniknęło z tego, że w 60 minucie piłkarze Realu po prostu. przegrali mecz. Już. Oni <laughs> przegrali mecz i oni się totalnie załamali. Znaczy, no, no nie, ale jak, rachce, jak przegrywali 5-0, to też przegrali tak, mecz. Tak, że... tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że mam wrażenie, że oni mimo wszystko wierzyli w to, że są w stanie powalczyć z Barceloną. Znaczy, ja myślę, że jest jeszcze inaczej. Ja myślę, że piłkarze Realu przestali wierzyć w Mourinho. No nie, co, to My ja bym tak aż ja głęboko oddał. Ja myślę, nie, jestem nie, nie, przekonany, nie, nie, nie. że tak jest. Znaczy, ja, ja myślę, mimo, mimo, tak... Mimo, mimo Ligi, mimo tego wszystkiego, aż przestali tak? wierzyć w to, że to jest trener, który doprowadzi do ja prostu... supremacji, do zwycięstwa nad Barceloną, dlatego skończyła się święta wojna. Myślę, że aż tak, aż tak to nie. Co najwyżej jakby opamiętali się trochę, bo po, po tych ostatnich Granderby, no ta fala, KT, która przeszła. No, ale ja właśnie, o tym, ja właśnie i, no. o tym mówię, mówię, bo tutaj redaktor cały czas opowiada, w jaki sposób to Mourinho robi swoim zawodnikom we wszystkich zespołach, w których pracował e, wodę e, z mózgu, w jaki sposób ich potrafi nakręcić tak, że oni się zachowują w taki sposób, w jaki się zachowują. A bo to tak wynika jest. z tego, że jest charyzmatycznym trenerem, który po prostu po, potrafi swój zespół nakręcić, tylko że niestety tą charyzmę e, i zespół scala nie za pomocą pozytywnych bodźców, tylko negatywnych i buduje ich na agresji mhm. i miałem wrażenie, że ten Real, który wyszedł już teraz że on używał tych swoich klocków, których używał zawsze natomiast, że ci zawodnicy to już nie to są ja tak myśl... podatni na ja myślę, że też nie do końca, bo on też przecież on od zarządu dostawał parę razy też dostał sygnał, że pod paluszki miał pogrożone, że no wszystko się składa na jedno, no. tak, tak, to jest... że to już trochę za daleko idzie i myślę, że ją trochę jakby musiał nie, je ewidentnie, zresztą, zresztą, no, zresztą ostatnie czasy pokazywał, że spuścił. Coś Wam powiem, o czym nie mówiliśmy, ale czytałem wypowiedź Antoniego Zubizarety, który powiedział, że bardzo dziękuję Kerowi Casillasowi za jego zachowanie po ostatniej Grand Erba i powiedział, że gdyby nie to, że gdyby inny człowiek był, inny piłkarz Realu Madryt był kapitanem reprezentacji Hiszpanii, i zachował się inaczej niż Iker, który wbrew temu, co nakazał mu Mourinho, zadzwonił do Szawiego i do Pujola i przeprosił ich za zachowanie piłkarza Realu Madryt po meczach Super Pujaru, to reprezentacja Hiszpanii rozsypałaby się kompletnie. I tą reprezentację i subizaretta wręcz podziękował Ikerowi za, za to, że uratował reprezentację Hiszpanii w swoim zachowaniem. Za co został ukarany przez Mourinho. Bo jak słusznie twierdzi wielu dziennikarzy w Hiszpanii, Mourinho nie jest madridistą. Mourinho jest murinistą. Dla niego najważniejszy nie jest wynik drużyny, którą prowadzi, tylko jego wynik jako trenera. To, I to, ego. czy po nim zostanie spalona ziemia, to już dla niego nie będzie miało dalej żadnego znaczenia. On, on opowiada, wszyscy widzieli wypowiedź Barsa. En mi corazon, para siempre, i tak no, dalej. No tak, tak. No, Potem to, to samo ja mówię, że tak powiedział sekund, o Chelsea, tak samo to samo było... powiedział o Interze, no, tak, to samo no, powiedział tak. o każdej drużynie, którą poprowadzi. Oczywiście, Tylko, że tak no. naprawdę ważny w tym wszystkim dla niego jest, jest on. Yy, także chciałem oddać Ikerowi co, co, co Ikera. Co Ikerowski, tak. tak. <laughs> To teraz wrócę z powrotem do, y, do struktury tak, Znaczy do komentarza. Komentarza, bo ja to otrzymuję w mailu, ale to jest komentarz. Uwaga, mam nadzieję, że panowie redaktorzy usiądą do podcastu porozmawiać o Grand Derby, to już mamy ze sobą, a także o klubowych mistrzostwach świata, po których w Barcelonie na bramce będzie stał Zubizaretta, w polu będą grali Pep, Tito, a może Sandrusko. Co, no, bo cała reszta będzie kontuzjowana. God bless FIFA, no, cóż no, za cudowny saby, no, pomysł z tymi. Znaczy, bo tak, roz... Oni tylko dwa mecze. No, tak, ale, ale, ale wiesz, ale po, po ciężkim meczu w Madrycie, bardzo ciężkim meczu, drużyna wsiada w samolot, leci mhm. tam prawie dobę, musi się aklimatyzować i potem potem ktoś, kto nie ale siedział... Zaraz wraca i gra kto, dalej. To ktoś, kto nie siedział w samolocie kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin, to nie wie, co to znaczy. Jeszcze zmiana jeszcze zmiana godności powietrza, dla profesjonalnego... Dzisiaj czytałem fantastyczny wywiad z Robertem Śmigielskim na propo polskich siatkarzy i obciążeń. No, ale to jest zaraz, moment, moment, moment, bo tutaj zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy rozmawiać o tym, kto się do tego zmusza? Tak, zmusza ich FIFA do rozgrywania turnieju w Japonii. Dobrze, który jest... czy teraz w takim razie czy ktoś zmusza Pepa Guardiola do tego, żeby brać pierwszy skład? Na klubowe mm. Mistrzostwa Świata? Owszem przede wszystkim sytuacja finansowa klubu. Nikogo nie stać na to, żeby nie wygrywać 4 milionów euro znaczy, no, i w w no, no i mamy ale, dla, ale dla, odpowiedź, dlaczego Arneście, Barcelona to ale pani Arneście, robi. Ale no. panie a a jest? Nie rob... robić? po co zrobione są klubowe Mistrzostwa Świata? Ja wiem, po co są zrobione Mistrzostwa no, dla pieniędzy. I, oczywiście, i wyobrażasz że tak, no. sobie, że ktoś pozwoli Barcelonie, żeby na boisko nie wybiegł Messi. No dobrze, no, ale no, to nie, nie, nie, w jakiś sposób. Nie można zmusić Barcelonę do tego, żeby wy, wystawiła Messi'ego. Nie, Barcelona... Barcelona no nawet zmusi w zmusi nawet, się Barcelona do nawet tego, Nawet w meczu towarzyskim że... Barcelona jest, jeżeli jedzie grać mecz towarzyski do Kataru, to jest zobowiązana do wystarczająca... To jest absolutnie fatalne, tak, tak to, to jest jedna to, kwestia. To, to, wypuj, to podpisujesz już wcześniej. Dobrze, to, to, to, to, to wiesz, co by się działo, gdyby Barcelona poleciała rezerwami na taki turniej? Przede wszystkim, bardzo, przede wszystkim każdy puchar się liczy. To jest jeden z najbardziej prestiżowych pucharów, to raz. To jego prestiżowość jest bardzo dyskusyjna. No proszę i dlatego nie, na półfinale pół pucharu jest 15 tysięcy ludzi. No, no, wszyscy oglądają dwie drużyny. Santos i Barcelonę. Nie, wszyscy nie, nie. oglądają San Paulo, wszyscy oglądają Cruzeiro, wszyscy oglądają... Mało tego, nie, w Ameryce Południowej jest to po bardziej... Mylisz, no. Nie, nie mylę się. Byłem w Ameryce Południowej i w Ameryce Południowej jest to bardziej prestiżowy tytuł niż Copa Libertadores. Dlatego, że Copa Libertadores jest tylko po to, odważne. żeby wygrać z drużyną z Europy. Santos nie, nie, nie sprzedał jest Santos, dobra, Santos prawda, nie sprzedał bo... Neymara tylko po to, żeby wygrać z Barceloną w finale. Zapłacili mu 6,5 miliona e e dolarów e rocznie w tej chwili w Brazylii, po to, żeby został i przedłużył kontrakt. Santos ma skończoną ligę, dwa tygodnie temu skończył ligę. Zajął tam dziesiąte miejsce i podporządkował wszystkie przygotowania tylko pod jeden mecz. Pod finał przeciwko Barcelonie w Tokio. No, ale to oczywiste, no. No, dla, a przed chwilą no, Jak kończysz no, no, no, no, dziesiątą no, ale... ligę i masz z jednej strony Barcelonę, rozmawiamy o Barcelonie czy o Santosie. Zaraz Prze, przecież Barcelona nie będzie tam grała sama. No, ale moment. Nie, nie, nie. nie, nie. Rozmawiamy o tym, czy albo piłkarze Barcelony jadą jest teza, z i lecą... Teza lecą, jest taka... Nie, no, teza jest, tak, te... Moja teza jest taka, że nikt Barcelony i piłkarzy Barcelony trenera twoja, twoja To jest kontrteza, ja bym chciał znać tezę początkową. Niezmucza Początkowa tego, teza jest taka, prostu... że rozgrywanie tego turnieju w Japonii jest kretyńskim pomysłem, po prostu. Drużyny powinny nie się spotykać w w takim... Płacą, No, takim... te płacą, po prostu. No, Taki nie, turniej jest dla pieniędzy. Niestety, w momencie, kiedy turniej był rozgrywany w Emiratach, już z aklimatyzacją jest znacznie lepiej. Poza tym Brazylijczycy skończyli swoją ligę dwa tygodnie wcześniej i nie mają z tym problemu. Tak samo jak drużyny Alsat, czy drużyny z innych części świata, nie mają problemu z tym, żeby przylecieć sobie tydzień wcześniej. Czy to będą Emiraty, czy to będzie Dubaj, czy to będzie Mars. Katar, czy to będzie no tak, ja myślę, Japonia. To to natomiast natomiast także... w Barcelonie jest, Barcelona nie przez przypadek, przepraszam, nigdy nie wygrała z drużyną brazylijską, jeżeli turniej odbywał się się w Japonii, dlatego że klimat, aklimatyzacja, jeżeli ktoś latał na jet w tamtą stronę, na wschód albo latał w drugą stronę to wie, że te procesy aklimatyzacyjne przebiegają kompletnie inaczej, dlatego że jeżeli się ja na przykład lecąc na wschód, czy, czy to była czy to był Hongkong, czy tam Tajlandia to zajmowało mi dojście do siebie 6-7, ja nie jestem zawodowym no, ja sportowcem 6-7 dni, tak? No to tak jak z kubańskimi siatkarzami, którzy przegrali z Polską dlatego, że... że przylecieli, No dokładnie, no, no jakby tego się nie da wykluczyć, no imprezy sportowe są rozgrywane w całym świecie i tak musi być. I, dlatego i dlatego, i dlatego, Barcelona, jak dlatego jak... komentarz jest z podziękowaniami dla FIFA, dlatego, że ja też uważam, że FIFA powinna się, z, z, y, powinna się skupić na tym, żeby rozgrywać to w jednym miejscu i w takim miejscu, które będzie... Y, warunkami odpowiadało zarówno drużynom z Ameryki Południowej, z jak, i, jak, i drużynom, jak i drużynom z Europy. Po prostu. Bo nie wiem, czy dlatego, że, po środku. Dlatego, że umówmy się, no to, że w zeszłym roku Mezembe awansowało do finału królowych Mistrzostw Świata, no to tylko dlatego, że drużyna tam z Ameryki Południowej kompletnie ich zlekceważyła, tak? poza tym oni też się przygotowywali tylko pod kątem tamtego meczu, ale już, ale meczu, z, już meczu z Interem, już meczu z Interem, Mediolan, Mesemby nie istniało, przegrali 3 do 0. Klubowe no. mistrzostwa świata są zorganizowane dla pieniędzy i tak naprawdę to nie są w tym momencie pieniądze z Japonii, tylko pieniądze z Chin. z, no, z Chin FIFA dostaje od, od sponsorów i płaci, no, i płaci niemało no, dlatego, nie mało no dlatego. że i leci na to Barcelona, wystawia swój pierwszy skład, dlatego że chce wygrać, bo chce zarobić pieniądze. No, a a ja się wystawia pierwszy skład po, po ciężkim meczu i poleceniu tylu, tylu kilometrów, musi się liczyć z tym, że zawodnicy mogą mieć w kontuzji. No. Widziałeś jak Villas złamał nogę dzisiaj? Widziałem, widziałem no. to. No Przed za że... niego Aleksis Sanchez widziałeś jak schodził z boiska? No to... Po, to się, po to się organizuje turnieje w takich miejscach, żeby zawodnicy po przeciążeniach lądowali w szpitalu? najlepiej yy, dużymi grupami, to jest bzdura. Ale no. też po to się wystawia tych zawodników, żeby zawodnicy wygrywali to, te mecze i żeby zarabiał pieniądze. Drużyna, na drużyna B Barcelony w tym czasie gra mecze ligowe. Nie można polecieć drużyną B, bo ma mecze ligowe, po prostu. Hmm, czyli nie mają wyjścia. No to no, nie mają wyjścia, no muszą nie, grać. Nie mają wyjścia, ale dostają za to całkiem niezłą kasę, że tam są. Więc tak, tylko że, no. Tylko kwestia jest taka, że po co być na Marsie, skoro można grać na Ziemi? Nie trzeba grać w Japonii. I FIFA jednym prostym pomysłem mogłaby to załatwić. Nie robi tego. I tyle. No nie robi tego, bo ktoś im zapłacił za to, żeby to się odbywało tam, gdzie się odbywa. No. Dlatego pretensje tutaj nie są do Barcelony ani do Guardioli, tylko pretensje są do FIFA, że w tym wszystkim nie najważniejsze są jeszcze tylko i wyłącznie pieniądze, tylko ważne jest też zdrowie ludzi. Po prostu, którzy biorą w tym całym przedsięwzięciu udział. Obawiam się, że dla tych ludzi, którzy tam przelewają te grube miliony u góry, to tam jedna kontuzja jednego willi, to nie robi na nich wielkiego wrażenia, niestety. No, no ale tylko że, tylko, że myśląc w ten sposób na, na ten temat, można, można się w pewnym momencie obudzić z no, tym, że no, rozpieprzy, tak samo, się, rozpieprzy się w jednym sezonie Barcelonę, w drugim sezonie rozpieprzy się Manchester, a w trzecim jeszcze jakąś inną no, ale to drużynę No, tak rozmawialiśmy w przypadku siatkarzy, no to, że, że jest strasznie wiele tych meczy, no, tak, że, że, że to jest no, tak, Liga Światowa, że liga to jest to i tak dalej, dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony My też powiedzieliśmy, no to znaczy co, to w takim razie y, polska reprezentacja ma nie jeździć na Ligę Światową, no i nagle nam się wtedy odpowiedź nasunęła jedna, no jednak ma je jeździć. A przeczytaj sobie wywiad dzisiejszy z panem Robertem Śmigielskim, który jest absolutnym światowym autorytetem, jeżeli chodzi o, o, o leczenie urazów wszelkich, ortopedycznych i pan Robert Śmigielski mówi, powi... nie, nie powinni jeździć. Dlatego że 99,9% z nich przy obciążeniach takich, jakie polscy siatkarze mają w tym sezonie, będzie kalekami. Będą mieli urazy stawów kostek, stawów kolan, kręgosłupa, miednicy. Żaden z... to są wszystko ludzie, którzy już w tej chwili nadają się do leczenia ze względu na obciążenia związane z grą w siatkówkę. Pamiętajmy o tym, że siatkarze to są ludzie, którzy mają po 2 metry wzrostu, ważą po 100 kg i skaczą. Po metr w górę za okay. każdym razem. Każde Teraz... lądowanie dla nich to jest obciążenie na kręgosłup, którego my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I to jest jak, jak pokazuje I... życie też wybór trochę się odkaże, bo wlazły okazało się, że wlazły odmówił wyjazdu na Ligę Światową i, I nie będzie pojechał. Zdrowszy. I będzie, będzie zdrowszy. zdrowszy i nie będzie grał w reprezentacji Polski tak. i jako sportowiec nie osiągnie tego, co osiągnęli jego no, koledzy. No ale to coś, coś jest za coś. No zawsze tak jest. No. Y, czystym skór wysyństwem jest rozgrywanie y, ligi światowej w takiej formule, jak, jakiej ona jest rozgrywana. Po prostu. I tyle. Jest to wyciskanie y, y, sportowców no tak, jak no, cytryny. No, niestety, tak, ale to wiesz, no, to, to ale ca tyż... cały, cały sport dzisiejszy na tym polega. No, nikt się nie przejmuje jednym czy mało, dwa, tego, dwa mało sportowcy te... też chcą zarabiać, Mało tego, Śmigierski no. w tym wywiadzie tak, mówi, że za te pieniądze, które on, zarabiają siatkarze, on nie zdecydowałby się na takie niszczenie sobie zdrowia nigdy. On zarabia lepiej niż siatkarze, to jest też inna kwestia. I już nie jest siatkarzem. No to jest kwestia... No to będzie złotego medalu na przykład. Olimpijskiego Oni też nie mają niestety takiej gwarancji, że marnując... No pewnie, że nie. Boś opowiada w tym wywiadzie pod tym kątem, że wcale nie ma gwarancji, że ci zawodnicy, którzy teraz grają tak świetnie, dotrwają do Londynu Ale to nikt nie ma takiej gwarancji. Żaden piłkarz, żaden sportowiec. Dlatego federacje są po to, zawsze miałem takie wrażenie, żeby sportowcom, którzy są w nich życie ułatwiać, a nie utrudniać. A my doprowadziliśmy sport, nie mówię o nas czterech, do takiego punktu, w którym federacje są po to, żeby sportowców wyzyskiwać, wyciskać tak, i zostawiać. zostawiać. I zarabiać no pieniądze. Tak. Nie po to to zostało stworzone i nie w tą stronę. Po prostu. I w pewnym momencie dojdziemy nie wiem, do ściany. jakoś tak działać, to się zawsze z tym kojarzy. No, no bo w Polsce to, to normalne, no, wiesz. Jakoś tak, tak się <laughs> zrobiło mroczno i smutno. Ja nie no, tak tylko... jest. No, znaczy, no, z jednej strony mam prawo. ma być Oczywiście. nie Druga kwestia też jest taka, że zawodnicy też sobie zdają z tego sprawę i to też jest tak, że to też jest trochę ich wybór. A widzieliście, tak, przepraszam no, to, i, to nie to Nie, to nie jest. Na takiej zasadzie, że są tylko, wiesz, bardzo się działacze, którzy każą ci grać tyle tych, a ty możesz, wiesz, a ty musisz to robić i nie masz absolutnie wyjścia. To też tak nie jest do końca. A widzieliście, że jeżeli się decydujesz na zawodową na karierę masz. Jeżeli masz lat 17, 8 19 i decydujesz, że będziesz zawodowo uprawiał sport, to w wieku, jeżeli zrezygnujesz z kariery sportowej w wieku lat 26, bo ci strzyka w kręgosłupie, to okazuje się, że jesteś zazwyczaj bez studiów, bez pieniędzy, bez kariery sportowej i masz 26 lat hmm. bez wykształcenia. No ale no to... Moment. Właśnie podjąłeś taką decyzję. No ale to ja... Albo jak już powiedziałeś A, to trzeba powiedzieć on, jeżeli, no, jeżeli chcesz być no ale właśnie w tym Ale no właśnie o tym mówię, no. No. No o tym mówię Pod, że ci a, sportowcy a, muszą zarobić po prostu przez ten krótki czas, kiedy są i coś osiągają w tym sporcie, bo nie, mówimy cały czas o zawodnikach, którzy coś osiągają w sporcie, nie mówimy o zawodnikach drugoligowych i tak dalej którzy też są tak samo narażeni kontuzji, jak i dlatego, no. dlatego dłuższego czasu mówię, że rozgrywanie takiej ilości spotkań w roku przez rozbudowaną Ligę Mistrzów, przez rozbudowane eliminacje, przez granie durnych spotkań, takich jak Klubowe Mistrzostwa Świata w Japonii, jest absurdalne. Znaczy to jest dlatego, trochę... że doprowadza do tego, że zamiast cieszyć się tym, że mamy zawodnika pokroju Pelego przez 30 lat możemy się cieszyć Maliniego, cieszyć no. się jego grą, tak? No Malini prawie 30 lat gra no, w piłkę. No, no. Ale to ro, jeden z rodzynków. No, no, no tak, elu. ale a, nie no, 30 to nie. Tak, Ale on zaczynał jeszcze w erze, kiedy, kiedy zawodnicy grali spotkań o połowę mniej w sezonie niż, niż grają teraz. Y i wtedy można było normalnie rozgrywać, nie wiem, grać mecze rzadziej, tak? Teraz się okazuje, że nie można. Teraz, znaczy może, można, ale te... wtedy się mniej zarabia. No, tak? no ale teraz, wtedy ale... też piłkarze nie zarabiali takich pieniędzy jak teraz. No, teraz nie ma... Wtedy nie było piłkarzy, którzy zarabiają 200 tysięcy funtów tygodniowo. no, no Bo to, to, bo to jest chore w ogóle o kompletnie. Mało no, tego, ci, no, ci zawodnicy, którzy ale, tak zarabiają, ale... nie grają wcale w Lidze Mistrzów. No dobrze, się. no ale Jaja Turę na przykład przechodzi po to, żeby Nawet między innymi zarabiać 200 tysięcy funtów tygodniowo, no tam nie... euro nie przechodzi tam w celach sportowych bro. No, no tak, on przechodzi tam dla pieniędzy. No, no to, tak, jest, no, to, jest, to jest też jeden wybór. Jest sport, nie ale to nie jest już sport. No, wiesz, no, to, to, jest jest cyr, jest, to jest zarabianie no, pieniędzy. No, ale, ale, nie sport. No, ale ja mówię o tym, że to też jest wybór zawodników, też jest wybór tak, sportowców, że, że, że oni tak, też chcą ale... zarabiać te pieniądze. Tak. Znaczy każdy chce zarabiać pieniądze, chodzi o to, żeby system był skonstruowany w sposób sensowny. Ten system jest coraz bardziej bezsensowny, a to, że pojedynczy człowiek zawsze chce zarobić więcej pieniędzy, a nie mniej, to jest jakby... Normalne i no oczywiste. Tak, no, no, Chodzi o no, to, żeby to, że system nie umożliwiał. Ernest. No nie no, tak, mówisz. To no, tak, samo, tak samo działać. FIFA chce zarobić więcej. Jak mówisz, tak, naturalnie. Ale, ale po A żeby ]cie. to zrobić, musi organizować więcej spotkań, żeby więcej ludzi to obejrzały. Wtedy zarobi no, więcej. No, nie, no, panie no, pan no, dyrektorze, ale no, zarobić no, więcej można w ten sposób, że się coś zorganizuje lepiej yy, i fajniej. A można zrobić więcej w ten sposób, że wyjdę na ulicę, zabiję cztery staruszki i zagrażę pieniądze. Nie, no nie, nie aż takie skrajności, ale zorganizowanie. Nie, ale to są tego typu skrajności. No bo to chwiejne ktoś... porównanie. Nie, nie, nie, tak, nie, To nie to, jest chwiejne porównanie, bo jeżeli ktoś w nie, sposób cyniczny nie, no organizuje... to jest chwiejne porównanie. No, to, jest, to jest, nie no, oczywiście, że tak, no działacz sportowy i, czy, czy działacz, jak wychodzi, to ma zorganizować coś i ma zarobić dla związku jak najwięcej pieniędzy. Po to jest w tym związku, ale po to jest działaczem i tak dalej, nie, nie, i tak dalej. Nie, nie. Fermę, nie, system, się, nie jest, da się zarabiać pieniędzy prowadząc farmę kurzą, wyżynając wszystkie kury, i licząc na to, że dalej będą znosiły jajka ale jak pokazuje no. najnowsza historia a od 10 lat ten system funkcjonuje od 10 lat jak mówisz wyrzyna się Dobrze, te kury, a jednak cały czas to przynosi te efekty temat, i przynosi to pieniądze dzisiaj, zamykam, czyli działa do niczego nie dojdziemy Słuchajcie, nie no, wiem, czy widzieliście... Widzicie, jak tak, słuchacz wsadził kij w mrowisko no, no, z Fifą? No, a, a widzieliście w, wczoraj, wsadził wczoraj jak jeden z zawodników w, w meczu Ligi Europa, którego nie pamiętam, co to był za mecz nie pamiętam, jaki był wynik i w ogóle... I będą, to był zawodnik? zawodnik nic nie <śmiech> pamiętam, świetnie. ale pamiętam, jak ten zawodnik... Ucz... To my też nie pamiętamy, jak, jak Ale Ale jak Może pamiętacie i widzieliście to, jak on uczcił zdobytą bramkę? Bo to jedna z najbardziej oryginalnych sposobów, jak Nie, nie wiem, o którym, o którym mówisz, więc no. trudno powiedzieć, czy a to jak byś widział, to już byś wiedział. A, że na tej zasadzie. Bramkę. Mianowicie zawodnik, który strzelił bramkę, w tym momencie zrolował sobie getrę, wyjął ochraniacz, a spod ochraniacza wyjął koszulkę, taką jak miał na sobie, tylko taką malutką dla dziecka <laughs> i zaczął nią <ją> powiewać. <laughs> a miał się nie napisane? No pewnie to była jakaś jego dziecka, nie wiem, ale a. to było nieprawdopodobne. Biegł przez cały mecz a. ze zwiniętą koszulką dziecięcą. Bo, go, no, to, ubierała to, go, tam ubierała go tam i tak jak się doczekać, kiedy strzeli bramkę, do, do kolery, no do nie, nie pamiętam, ja to jest heroizm. Wierzył, Wier że strzeli bramkę, strzelę bramkę, to rozwinę no, i no, no. Pamiętam, że jeden, jeden z heroicznych piłkarzy zapakował sobie pod getry kiedyś smoczek, po tym, jak mu się dziecko urodziło. Bieganie ze smoczkiem pod getrami, licząc na to, że się no. strzeli gola, jest no. dosyć karkołowne. Lesław Ćmikiewicz pakował sobie w spodenki szpilki, ale tego to chyba było to, to, to, to, to, musiał, się To po tak? to, żeby celebrować, no. on goli strzelał akurat <laughs> to, to były marne szanse. Piotr wprawdzie nie za koszulką i w getrze, ale zawsze miał gdzieś tam tuż za linią przygotowane jakieś akcesoria po żeby tam cała drużna na przykład w czapkach takich w kratkę warszawskich się cieszyła po tym, jak ma legi gola i takie tam różne były. Jako wychowanek Polonii. Tak, w przeciwko mieli dyski, udawali dyskoboli na przykład. Tak, Rocki, tak. Rodzki, tak. Rodzki słynął z tego, że miał jedne z lepszych, tak zwanych cieszynek. Nie, no. to, po, to, po, to pojęcie. To jest... cieszynka? Tak, cieszynka? Tak, już kiedyś o tym mówiliśmy. Mówiłem kiedy, kiedyś nawet widziałem, nieprawdopodobne to było, w, w, w, w teleturnieju ten, co prowadził Urbański, coś nazywało milionerzy. Tak. Było normalne pytanie, tam nie wiem, za 500 zł czy za 1000, jak się nazywa. Sposób okazywania, sposób okazywania radości, okazywania radości piłkarzy po strzeleniu gola. Hurra! I, I pewną odpowiedzią było Cieszynka. <głos> Naprawdę? O, tak. To jest totalną się... bzdurą, bo... Dzisiaj mnie myślę, kolega z, na pyta... na przykład da... myślę, My że myślę, że jak mój runa strzela tak. gola, to nie sądzę, żeby wiedział, że ja robi No Tak samo jak dzisiaj kolega mój na, na Facebooku umieścił pytanie, bo nie chcę używać dłu długiego sformułowania pokrowiec na maka, jak powinien się nazywać pokrowiec na jego komputer, który jest makiem. Więc mu napisałem makowiec. <głos> <głos> Albo jabłecznik. <głos> a jeżeli jesteśmy przy y, byłych piłkarzach Polonii, to były piłkarz Polonii i sobie chnie. Golas gola, gola strzelił dla Hanoweru. A, a, a ty to nie go opuścił dzisiaj. Ale PSV-owi to nie zaszkodziło. Nie. A Hanowerowi pomogło. Tak. Ale nie grał szło. No, no i to był wychwalony. Znowu pod niebiosa. Ta. On tak jest. Tak, on Ślepe zauważa, te Niemce. No, no właśnie, bo, bo <głos> u niego tak jest, że na początku, jak tam przyszedł, to jest wszyscy zachwyt w ogóle i ach, i och, co za zawodnik. Potem jakoś tak odwróciło im się i jakoś tak już go nie cenili. A teraz znowu jeden mecz i znowu im się cenią. To jest świetnie, to, to jest dziennikarstwo sportowe. A jeszcze, że tak, jeżeli chodzi o polskich piłkarzy, nie wiem, czy widzieliście wywiad z piłkarzem Wilkiem Cezarym? Cezarym. Bo zaży, zażyczył sobie Manchesteru United. Tak i to mnie trochę zdziwiło. Dlatego, a mnie nie a, ja a nie. Ja to bym wolał odpadać z Manchesterem niż z, no właśnie, z Wiktorią właśnie, Ale to dla mnie to było takie... Wiesz z... jakie to pieniądze za transmisję? <laughs> Ale ja to zdaję sobie z tego sprawę tylko, że w tym momencie tam mimo wszystko grają tego, tego, tego typu zespoły, że można by być walecznym i uznać, że na przykład jak się nam trafi e, słabszy, słabszy zespół, to jesteśmy w stanie na przykład zagrać jeszcze dwa mecze. <laughs> A tu ale, jest takie, na ale, pewno przegramy, więc przegrajmy z najlepszym. Ty, ja Ci, panie, panie redaktorze, taka była historia, no, żebym nie przesadził, że 3-4 lata temu, jak Wisła zdobywała yy, Mistrzostwo Polski i przechodziła kolejne eliminacje i dochodziła do samego końca eliminacji Ligi Mistrzów i w kogo w ostatniej rundzie by chcieli? Barcelonę. No i w no i no, tak, razem no, raz zinwersowali, raz no, ale chodziło cały czas i o to... wygrali z Barceloną. No, no ba, ba. Mało, te, mało tego, przez ciężkie, długie miesiące byli jedyną drużyną na świecie, która pokonała Barcelonę w jakimkolwiek meczu. <gry> chodziło o to, że jakby przyjechał do nich, nie wiem, jakiś bateborusów... Ale to nie musisz tak to wymagali, no, bo no, żeby, żeby wygrać. No wiesz, no, tak, no, i na tym okay. to polega. I tak samo tutaj też oni chcą Manchester United, Manchester City, no to... Ale to jeżeli, to jeżeli można, no. można nie nie w dwa oni, mecze... Oni nie to wierzą w zwycięstwo. nawet cztery. Mecz i lewanie, awansować dalej z kim grała ten, funki, ten Im przelazywa. chodzi o to, żeby zarobić, a nie a chodzi hospitale? o to, żeby wygrać. Nie, to to teraz W czterech meczach zarabiało więcej niż dwóch. Al-Sad. Al-Sad. No Ale oni nie wierzą, że wygrają cztery mecze. No to właśnie Koniec. O to mi chodzi. Mówię o czym innym już cicho. No. Trener al -Sat zapytali, jak uważa, jak, czy co musiałoby się zdarzyć, jaki ma pomysł, żeby jego drużyna wygrała z Barceloną. On no, tak się podrapał w głowę, powiedział, no jakbyśmy wyszli w 18. Bardzo rozsądnie zadane ale pytanie. powiem Wam, że oglądałem ten mecz z al -Sat dzisiaj rano i e, myślę, że nawet jakby wyszli w 18, to mogliby przegrać. Nie wiesz, 18 chłopak się postawi w bramce, to myślę, że tam nawet tak, szczęście. Ale, ale oni y, musieli mieć jeszcze piłkarzy, którzy są szybsi i nie, mają no, jakich, Jak się, jak się postawi 18 chłopak w bramce to 0-0 masz gwarantowany. No. No, w karnych to różnie bywa. No. No. Potem, no. no ale oni, oni nie oddali nawet strzału na światło no, bramki. 18 oni no. no. mogliby nie mieć takiego celu. nawet. <laughs> 18 z w bramce. Aczkolwiek ja cały czas twardy. powrócę myślę. do słynnego filmiku animowanego, kiedy kozacy grają tak w piłkę jest. i to byłam, cały czas mogliby wykorzystać tą słynną taktykę. Myślę, że twardo przeprowadzona taktyka redaktora Magdziarza mogłaby przynieść <laughs> pozytywny skutek. <laughs> ale nie, Tylko nie, nie, nie można się z, ruszyć. Nie do końca, dlatego, że po jeżeli był Piłki. Jeżeli otoczyliby piłkę szczelnie i otworzyli to przed bramką drużyny przeciwnej, to zawsze sędzia mógłby zawizać spalonego w momencie strzału. No tak, to prawda. No to wiesz, to. Także mogliby nie strzelić nie gola, jest prawidłowo. Jest jeszcze taka, taka historia, że sędzia nie widzi piłki, nie? stojąc na zewnątrz okręgu, więc trzeba by było zamknąć i piłkarza, i, i sędziego. Sędziego. <grym> sędziego w środku? Da, sędziego w środku sędzia, tak, Sędzia jeszcze musi się komunikować z. z, z no, on ma teraz mikroporty, więc. Ja to jest myślę, łatwiej. że jeszcze trzeba, jeszcze, e, trzeba dwóch silnych mieć w przod, którzy trzymają zamykaną drużyny przeciwnej. Tak, żeby nie było spalonego. Ja, tak, tak. Zdecydowanie wolę sprząt. sytuację futbolową z meczu. Aczkolwiek z meczu, to, to kółko, które stworzyli, mogłoby się cały czas odwracać i oni jednak tą przesuwając się do przodu podawać piłkę do tyłu, a piłka zagrana do tyłu już nie jest spalonym, więc hmm? Zdecydo... Możemy pójść krok Zdecydowanie dalej. wolę sytuację, w której to przeciwko zbójcerzom wystąpiła komanda kajka i kokosza Jaka. i łamignat spuścił tak zwany wpierdol <śmiech> <wszystkich>, <śmiech> wszystkim zbójcerzom, tak jest, tak jest. a bramkarza. Czy tam oferwę przywiązali do słupka no, i strzelił im 100 gole. I to jest, to jest no, nie. nie. Trzeba, z karnego właśnie, jak mieli karnego, to nie strzelił, bo trafił w słupek, właśnie, Tak, nie. Nic, gdzie było ferma. Niewiele zostało bramki. Z ale, a, ale wygrali ze zbójcerzami. No. Tak, tak. tak było. No i można też jeszcze wrócić do innej formy futbolu. <laughs> Czy zdajecie sobie sprawę, że dzisiaj mówiliśmy prawie, prawie tylko jedynie o futbolu? Trochę o siatkówce. No, no nie, to nie bo że rzeczywiście wygrała Strentino. To, to jest, jest jedna dobra informacja, jeżeli chodzi o siatkówkarzy. No i jeszcze... Bombowa informacja. Bombowa, no. A poza tym jeszcze zdaje się Bełchatów wygrał też swój tak. mecz też tego samego Ach, dnia. A wolej. No, no, no. no, także Ach, także nie dość, że siatkarze wygrali, to, to jeszcze Wisła tego samego dnia awansowała. Także same dobre wiadomości były wczoraj. Polski sport kwitnie A wyobraźcie pod rządami muchy. Wyobraźcie sobie, że Mucha to, nie siada. po tym po raz pierwszy, po 40 latach awansie dwóch polskich drużyn na wiosnę do pucharów to chyba, nie wiem, z tego powodu dzisiaj puścili w telewizji zaraz po właśnie transmisji Kloza. z klubowych Mistrzostw Świata, puścili filmie, czy oglądałeś, dokumentalny o Wojciechu Fortunie. Nie. Na tym samym filmie. Nie widziałem, ale ja widziałem kiedyś film o Wojciechu Fortunie. O tym, jak raz skoczył jeden skok, a potem mówi a potem przez 30 lat drugi skok mi się nie udał. <głosy> znaczy, no i jemu się udało przedtem kilka skoków, bo to jakby to, co on sam zrobił w Nagano, to była... Logiczna. Aż tak to mu się nie udało. No, no nie, no, ale nie on był wtedy... Na... Się wydał tak, no wy... tak, ale on był wtedy na szóstym miejscu w, w, pucharze, w, szóstym na szóstym miejscu w pucharze Świata i znaczy, on... Znaczy nie był zawodnikiem znikąd. No. Tak, no nie był, za... był no trochę zawodnikiem. Był, no, on był bardzo młody wtedy. Bardzo był był młody, to... ale był szósty w Pucharze Świata on... i w turnieju tak. czterech skoczni to zaraz za podium się mieścił. Wyniki <laughs> miał... Działacze w niego nie wierzyli, także on w ogóle ledwo tam pojechał na tą olimpiadę, właśnie z tego powodu. A potem ledwo z niej wrócił. Tak, <grym> zupełnie inna historia. No. Sam powiedział, potem pojawiło się brzydkie słowo wódka w moim <grym> życiu. No, to słowo się pojawiało w życiu wielu sportowców, którzy sięgnęli sukces. Ale mówi, a u skoczków narciarskich będących góralami nadzwyczaj często się pojawia, to nie tylko polskimi, również tak. góralami fińskimi. Na przykład, na, na przykład ten... Jak tam jest to, wódka Finlandia. Jane, Achonen, jak wspominał, te skoki na mamucie i skocznie po całonocnej imprezie. To... <grym <grym <grym tak, tak. Mówi, no, co mu? no nie mógł się już wycofać, tak, ale... No tam jest, tam, to nie jest bezpieczne. Jest ter... Chociaż raz widziałem, jak zawodnik Lloyd próbował się wycofać ze skoku na Wielkiej, wielkiej Kraju. No, tak, w jazdy. W jazdy. tak, tak, tak. Rzeczywiście trochę to przypomina taki ża ża żałosny próby tak. No ale bo, nie, no, no, bo są sporty, to... gdzie można się wycofać. on wspominał, że tak do hotelu wrócił około 6 rano, a konkurs chyba tam te pierwsze treningi były o 9. Więc tak naprawdę szacunek. No. Wczoraj rozmawiałem z jednym Jestem kolegą. Po pierwszym skoku to jak ręką poziom a, a propos kochanego jeszcze przez nas trenera Murinio, to jedna rzecz, którą, mu, Chyba do przez ciebie. którą dobrze mu pamiętam, to jest to jak na przykład kompletnie na na łatwy mecz ligowy przyszedł mu zawodnik Ibrahimowicz i zawodnik Ibrahimowicz myślał, że grając jakąś tam Czezeną czy innym Lecce i ten ich Inter wygra 3-0. Rzeczywiście Inter 3-0 prowadził, więc w 50. minucie oddychający rękawami, kompletnie jeszcze pijany po baletach do rana Ibrahimowicz poprosił o zmianę. A Mourinho właśnie robił notatki w notesie i udawał, że nie widzi. Nie widział raz, wprowadził jednego zawodnika. Nie widział drugi raz, wprowadził drugiego. No i niestety Ku rozpaczy Ibrahimowicza w 60. minucie wprowadził trzeciego, i okazało się, że Ibrahimowicz, który już umierał na serce, musiał dobiegać mecz do końca. Tak to trener Mourinho uczy dyscypliny swoich piłkarzy. Tu akurat... susza na tak, Oczywiście. Raczej. Mój ojciec też zawsze powtarzał, że najlepsza nakaza jest fizyczna praca. <śmiech> Trzeba było wypocić. By pocił. Więcej nie będzie chciał. A Więcej nie przyszedł pijany prawdopodobnie na, na, na, na, na mecz. A Inter wtedy był tak mocny, że nawet z pijanym Brahimowiczem dawał radę wygrywać mecze. No. no. Teraz tak się zastanawiam, czy któraś z tych opowieści, które w ciągu ostatnich 10-15 minut, Lat. może być uznana za Twoją dykteryjkę, panie redaktorze. Ale opowieści nie były moje, także nie wiem. Ale no tak, nie do końca. Ale jakby zwołuje. zastąpić ją o, tak, ten sposób. zastąpić. Nawet nie, nie, jakby tylko po prostu zastąpić. Chyba, że masz jakąś bo myślę, że już czas na dyktarykę. Ja Wam opowiem, w jaki sposób firma Concord kiedyś taka była. Od samolotów? Od no, samolotów? No tak. W jaki sposób y, y, ustaliła ceny biletów dla swoich klientów? To, jak wiadomo, nie były to tanie linie Bo nie chodzi o plac Chcia, bo Coś mi się tutaj nie zgadza No. Concorde Co Concord, Co Concord, Concord, yy. Concord, Concord, to była nazwa Concord, samolotu Tak, tak to znaczy, nie była firma British to Airways, konsorcjum British Airways Francusko-brytyjskie kon, tak. tak, jak, W jaki sposób to konsorcjum ustaliło ceny biletów Na Concorda Na przeloty tym samolotem Ja myślałem, no. że na spacer po placu Na, na, tras, na trasie yy, Londyn-Nowy Jork No bo one tam latały chyba głównie tak no więc w taki to sposób, że zazwyczaj latali tymi samolotami ludzie bardzo bogaci, no którzy zazwyczaj bo... sami sobie biletów nie kupowali. No bo je, jak ustalono ceny na wysokim poziomie to nie mogli orazić no, no właśnie, no, no nie, no, no, jeżeli bilety z natury rzeczy musiały być drogie, natomiast sam przelot też musiał być drogi, bo po prostu. Ale mam były wrażenie, to... że ceny biletów ustalono w pierwszym. Nie, nie, nie, nie przerywano. Nie, właśnie nie. Dowiedzmy się. właśnie nie. Były jakieś tam ceny biletów, natomiast Zastanę. Natomiast British Airways i, British Airways i Air France nie bardzo wiedzieli ile mogą na tym tak naprawdę zarabiać. W związku z czym posunęli się do tego, że mieli listę swoich klientów, którzy już latali liniami i wysłali do panów prezesów, którzy to nie kupują sobie zazwyczaj sami biletów lotniczych, zapytanie, ile ich zdaniem kosztował bilet na samolot. No i okazało się, że odpowiedzi w większości wypadków były dwa razy wyższe niż realny koszt biletu. W związku z czym cena została podniesiona dwukrotnie. Bardzo hmm. Nie, nie wynikało to z kalkulacji. To jest piękna historia, ale czego ona nas może nauczyć a propos yy, zarządzania, dzisiejszego zarządzania federacją? Że zarządzania że, życie jest zarządzania, jednym, zarządzania wielki, że, lepiej, że lepiej czasami jest zrobić drogie rozgrywki, a krótkie, niż y, tanie i długie. Zarobić można tyle samo. A najlepiej zrobić długie Do na to, to, to, to, to jest absolutnie. A jak mówił pewien finansista, lepiej mieć długi. Bo tak, na przykład, niż krótki. panie redaktorze, ostatnio w zeszłym podcaście, o ile się nie mylę, albo dwa podcasty temu mówi Mówiliśmy o tym, że lepiej jest na przykład, żeby bilety były po 15 zł, bo więcej osób przyjdzie, niż po 53 zł. Gdzie? Na, na przykład na, jeżeli chodzi dowolny, o to, tak. Nie, no chodzi to o to, nie dowolny, akurat mecz polskiej reprezentacji. Jak to się nie ma, nie ma do tego miał. co pan teraz powiedział? Nijak. Nie Nie nie. <śmiech> <śmiech> nie. no ja, ja zdecydowanie Minęły dwa tego. Ja, ja jestem zwolennikiem jednak prze, jako, przewagi jakości nad ilością. To znaczy wolę oglądać dobre mecze dwa razy w miesiącu z udziałem, no. z udziałem zdrowych, dobrych piłkarzy, niż osiem meczów w tym samym miesiącu z udziałem złych, kontuzjowanych, gównianych zawodników. Ale, no, ale ja na, na przykład wolę mieć więcej się... używanych banknotów, niż wo... mniej używanych. Mało, mało tego, za te dwa mecze jestem w stanie zapłacić więcej pieniędzy, niż za tych osiem gównianych, tanich. Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie, no, no, mówię, ja wolę zapraszamy. mieć więcej tak. używanych banknotów, Nie da się zawnąć górę i jeść jajecznicę no. z jajek, które zniosło. Przypomniało mi się, jak kiedyś mój... Yy... Te drobiarskie porównanie. No, E, chyba, jeśli dobrze pamiętam mój brat cioteczny, który mia, miał, ma cały czas dwoje dzieci starszego synka i młodszą córkę e, dał im pieniądze, żeby wrzuciły księdzu na tacę co za marnotrawstwo. E, i dziewczynce małej dał 5 złotówkę a chłopcu starszemu dał dwie dwu złotówki. i on był nieszczęśliwy, bo do, ona dostała więcej a on mniej, a ona ponieważ nie miała liczyć, też była nieszczęśliwa, bo on dostał dwa pieniążki, a ona tylko jednego też nie wiem, czego ma to dowodzić, ale tak bym się wspomniała. Jak straczka. Takie było też No ja pamiętam też sytuację w moim życiu, kiedy to w, w śwince skarbonce miałem... A, 60 zł miałem. Bardzo byłem małym chłopcem wtedy. A mojemu ojcu potrzebne były drobne pieniądze. I zaproponował mi wymianę, że da mi 100 złotówkę z Waryńskim za te moje 60 zł, które mam tam drobnymi w skarbonce. Absolutnie się nie chciałem zgodzić, bo nijak nie mogłem zrozumieć, że taka masa bilonu jest warta dwa razy mniej niż jeden gówniany papierek. No przede wszystkim jest warta tyle, że taką masą bilonu możesz kogoś zdjąć z roweru i na rowerze dorobić więcej. obok. A papierkiem, jak wiadomo, można sobie. No właśnie. No. Choć oczy niektórych sytuacja, w niektórych sytuacjach to też jest bardziej wartościowe niż rower. Tak, i nawet jest, nawet jest sposób instrukcji obsługi biletu autobusowego. Nie wiem czy wiecie, że jest tak, ale to może. No jest nie, chcę tam, <gry> nie chcę. <wiedzieć. gry> nie, nie chcecie. Ile my tam mamy? Mamy już no, dość. Mamy tak. Mamy dość? No mamy dość, mamy dość. Drodzy słuchacze. Dość, Chciałem powiedzieć jeszcze, coś, jeszcze coś, tylko, coś, a propos dość. kilka ciekawostek, o Pedy, których słuchacze się o których się słuchacze nigdy nie dowiedzą prawdopodobnie, bo, nie, bo żadne, im nie bo żadne <grym> polskie media im o tym nie powiedzą. A że... To może napiszesz. Nie, nie chce mi się. Opowiem, bo prze, przed meczem nie będę Znale, opowiadał. To nie godzinę do czterech minut. O przed... To Będziemy dwie godziny czekać, żeby nagrać czwartą minutę podcastu To była dykteryjka redaktora Magdżana. Chciałem powiedzieć, że pojedynki Barcelony z Santosem były i teraz też będzie taki po raz szósty w historii Do tej pory Santos wygrał raz, było to w 59 roku a później tylko w jednym z tych pojedynków nie grał Pele to Barcelona kiedyś przegrywała? Barcelona w 59. z Santosem przegrała, tak. Później już wygrywała wszystkie mecze, a w 73. roku, czy czwartym, grała przeciwko Pele z Santosu i, i, i Krojf. I Krojf zagrał w tym meczu z numerem 6, jako jedyny raz w historii. A dodajmy, że jest godzina 1.37 z czwartku na piątek. A w Zamiast ostatnim meczu, o 11. Rano ostatnim człowiekiem, który strzelił gola Santosowi w barwach Barcelony, był... Tfu, tfu, tfu Luis no Figo teraz wreszcie ktoś zmarze. to nazwisko z listy strzelców albo nie, albo no, nie zmazać to nigdy nie zmażę. No, że nie będzie ostatni no. No, nie będą no drodzy dobra. słuchacze, myślę, że jeszcze się spotkamy ze słuchaczami przed świętami, najprawdopodobniej e? zaśpiewamy kolejne. No tak, no bo nie będziemy teraz składać życzeń, bo to głupio tak 16-tego, ja nie czuję się jak centrum handlowe. No to wrzucisz podcast <grym> z tego, chyba, z tego. Chyba zaśpiewamy Jingle Bell, Jingle -be". Co, Co za durna piosenka. <grym> prawda? Żegnajcie drodzy słuchacze w takim razie. Nie może nie, nie raz, żegnajcie, do, tylko do usłyszenia. Do usłyszenia. No, no, tak żegnajcie, może tak dramatycznie no, tak brzmi. Tak no to. tak, idzie 2012, tak. koniec Armageddon. No, no, no, no. To usłyszymy, 2012 euro będzie. Oby, koniec Armageddon. No właśnie, zbliża się, bo ja ostatnio widziałem 5 spadających gwiazd na Ale mówimy, że żegnają się na przykład. No zawsze mówimy, tak żegnają się i wychodzą. Nie, to ty tak A nie mówimy. Nie, nie wiem, czy tak to. Liczba noga tutaj. Żeby stało się zadość i żeby się nie skończyli za pierwszym podejściem. No, tak, <grym> tak. Się, tak, już tym ostatnim miałem taką takie no Tak, się tak, mnie, tak mnie olśniło, że Nie ja muszę sam, do toalety. Są, Jadę, <grym> że są tacy różni goście, te przepowiadają koniec świata co chwilę, że tu koniec świata, tam koniec świata. Jak, jak często przepowiadasz, to jest szansa, że kiedyś się sprawdzi. Nie, to jest, ale to właśnie sława fucha jest, bo nawet no tak ci się sprawdzi, to i tak, wiesz, nie będziesz miał szans powiedzieć. A nie mówiłem? Bo, bo, bo no to prawda. Będzie, będzie za późno. Zachęcam cię nie sprawdzić, a ciebie śmieją. Widziałem ostatnio film o to... Końcu Świata. Zrobiony. To już był kiedyś? Y nie, bo, bo o tym. Dokumentalny. <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie, nie. Widziałem film o tym. Panowie, panowie z Uniwersytetu Harvarda, jest taki w Stanach Zjednoczonych. Fizycy, bardzo poważni ludzie. Stwierdzili, że jak będzie wyglądał rozpad materii. Generalnie atomów na, na czyn jakieś mniejsze cząstki, nie znam się, nie wiem jak się nazywają Na kwarki. No, no, sam, jesteś tak, kwark. na sam jesteś kwark. Na fotony. sami jesteś kwark. Panie redaktor panowie redaktorzy, nie ośmieszajcie się. No. Nie, no są mniejsze części do tego Oczywiście, że są. No, no, i, że no są. i co? Bardzo ciekawe to było. Nie, no pisarz, pisarz Douglas Adams z nami. Tam, z pasiastych dziur. Tak nie, z podróżu, A, z tak, no to autostopem przez galaktykę Galaktyka, ta, ta, ale jedna z kolejnych pasia części pasiaste dziury tak. to była inna pasia dziury. Tak, bardzo, <grym> bo, jedna z kolejnych bardzo części Podobna, logii w pięciu, pięciu <grym> częściach nazywa się restauracja na końcu wszechświata ta. i to była restauracja, która znajdowała się po prostu na samym końcu wszechświata i tam można było sobie poje pojechać i oglądać koniec wszechświata ciągle się tam odbywał, nieustająco potem można było wrócić do czasów, kiedy świat był kiedyś mnie się śniło jeszcze że z nieobecną tutaj, aczkolwiek zaprzyjaźnioną z podcastem y, koleżanką Co y, się Joanną śwędzi mnie, mam święć, mnie to... świąt świąt pośmiertny świąt pośmiertny tak. z koleżanką Joanną taki sen miałem że siedzimy sobie na jakiejś tam skarpie y, i ja trzymałem w ręku puszkę, o mniej więcej taką jak tą, tylko małą i to była puszka od Pepsi-Coli i, ona I teraz się, wydał, i, że to nie jest i ona, się, I ona się mnie pyta, co tam mam. A ja mówię, że mam tam koniec świata. A ona na to. I teraz pokaże. powinniśmy wiedzieć, no podcast i dałem, to program, który zawierał mi tą do ręki. A ona wzięła i otworzyła. Jak to baba. No i otworzyła i no, wyszedł to, z tego świata. Wyszedł z tego koniec świata i zaczął pożerać wszystko dookoła. I Obudziłem się, jak doszedł do mnie. W mm. sensie czarna, nie, czarna dziura zaczęła pochłaniać wszystko. Tak, się rzeczy śnią po Pepsi-Coli. Chciałem powiedzieć, że Pepsi-Cola jest, oprócz tego, że Ty jesteś samochodzi. Nie mnie, Krzysztofowi Pęczalskiemu, naszemu serdecznemu przyjacielowi, za zafundowała piękny kalendarz, który mam w samochodzie. Jak z to? zawodnikami zrobił ze zdjęcia, zdjęcia zawodników Korony Kielce i chciałem pochwalić go tutaj za, za to, że zrobił chyba jeden z najładniejszych kalendarzy sportowych, Jakbym był kobietą, to bym się nawet taki na ścianie powiesił. Same męskie twarze spocone i, i, i zmęczone, a takie... Wiecie, a wiecie dlaczego y, polska reprezentacja nie będzie tronować na stadionie Legii, tylko poloni? No bo jest za dużo sponsorów. No bo sponsorem reprezentacji jest Coca-Cola, a stadion nazywa się Pepsi Arena, więc... No. więc Rus... nie da się. Więc Ruscy mogą. Ruscy mogą, bo ich nie, nie sponsoruje Coca-Cola. No, a naszych sponsorów je. się będą przebijać przez korki codziennie na trening. Ale w, związku, ale w związku z tym powstał błyskawiczny plan zbudowania trybun za bramkami na stadionie Polonii. Zimiany murawy, mam nadzieję. że tak? tak. oni będą tronować na tym czymś, co jest w tej chwili I, na Polonii. To... Ale to wiesz, po... to jest tak trochę, wiesz... Ja nie... bym działaczom podpowiedział przynajmniej dwa albo trzy super luksusowe hotele, yy, które znajdują się na Starym Mieście. Mogliby na piechotę chodzić. Ale Dokładnie. To Stare Miasto w wakacje to nie jest dobre rozwiązanie. Mogliby nie pospać. No a Hayat jest świetnym rozwiązaniem. No, Wiesz, znaczy, Ja w hayacie byłem tam przynajmniej w tej części, gdzie jest odnowa biologiczna się odbywa i to jest rzeczywiście miejsce ekskluzywne. Jeżeli będą mieli zamknięte całe piętro dla siebie i zamknięty ośrodek odnowy, tam gdzie siłownia, basen i spa, to jest bardzo ja bym se tak powieszkał chętnie. Dobra, słuchajcie, kończmy. Tak, już czas. Dobranoc. Dobranoc, Dobranoc drodzy słuchacze. Trudno. Gol! Jest! Jest! Gol! jest!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 Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Córku, Turku Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. z tą elegancką fryzurę do Gafiński, a tymczasem ty piłce Ryszard Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule...